Subiektywny podcast sportowy. Specjalne wydanie subiektywnego podcastu sportowego, a raczej to pewnie będzie taki fragment, który zostanie dodany do, do podcastu. Studio z okazji 1 czerwca zostało przejęte przez najmłodszych kibiców. Witamy Karola. Karolku, przywitaj się. Dzień dobry. Ale mów prosto do tego sitka. Dzień dobry. O, super. Statą, czyli redaktor Mroziński. Witamy ponownie. Dawno niesłyszany, dzień dobry. Witam radiosłuchaczy, podcast o słuchaczy w zasadzie. Poruszymy dzisiaj kilka ważkich tematów. Nagrywamy na 30 minut przed rozpoczęciem Ligi Mistrzów. Finału Ligi Mistrzów. Finału Ligi Mistrzów. Borussia Dokładnie. Dortmund kontra Bayern Monachium. To od czego zaczniemy? Od historii Lewandowski. Słuchamy. Boros także. Lewandowski wieczorem został aresztowany w wieku 10 lat, bo obrzucił radiowóz policyjny jogurtami. Ale kiedy poszedł... to się stało? W jakiej sytuacji? Szedł sobie po ulicy? Co on robił? Pewnie jak to było? Normalnie wyszli z kolegami sobie, byli na obozie piłkarskim, tak? Z byli... Warszawią. No i. Potem tymi jogurtami do radiowy sobie rzucili, poszedł do więzienia, bo tego więzienia Krzysztofa poszedł. Sikorskiego e, zdenerwowało w wieku dziesięciu lat. Oni poszli do więzienia do aresztu na pół godziny. Tak, żeby przemyśleli sobie, że nie wolno rzucać w policję jogurtami. To sroga kara, pół godziny w więzieniu. Nieźle, no. co? Zarzucanie no. jogurtami. To był trochę taki chuligan z tego Lewandowskiego. No, trochę jest jeszcze chuligan. Tak, a co? Teraz nie, teraz to głównie bramki strzela. No, ale nawet czerwoną kartkę dostał z hamburgerem SV. Mmm, no to prawda. A powiedz Karolku, e, dzisiaj jest Bayern gra z Borussią. I komu będziesz kibicował? No, dzisiaj myślę, że wszyscy będą kibicować i Dortmund! <głos> Ale tak jakbyś spojrzał na to chłodnym okiem, to kto ma większe szanse na zwycięstwo? Bayern czy Borussia? Trudne szanse są dla Bayernu i dla Borussii. Mhm, bo bo, bo oba, obie drużyny są, uważa, że są na podobnym poziomie? No, no tak. A jakbyś miał jakiś wynik e, obstawić? Tylko jakiś, tak. tak. Jaki wynik byś dzisiaj stawiał? Czy będzie... No powiedz, nie będę ci, pod, nie będę ci sugerował nic wynik no może 1-1 w całym meczu, pod dogrywce może też będzie 0-0 No i w karnych może Borussia ma szansę A czyli w, w, w dogrywce nie uda się nikomu strzelić bramki czyli będą 1 -1 karne, tak? Do 90 minuty i potem. Mm -hmm. ciekawe, czy się sprawdzi. No. A w karnych kto? No, Borusja. No dobrze Karolku, a powiedz, to, to jest jedno dzisiaj wydarzenie, ale już mamy też drugie, ta sobota obfituje w różne wydarzenia. Obfituje. Tak, od... Widzę, zremisował z Legią jeden 1, 1 Wczoraj, tak. A dzisiaj co, dzisiaj co zrobiło pod Beskidzie z Lechem? Wygrało 2-0 na wyjeździe pod I... Beskidzie 2-0. I co to znaczy dla Legii? Mistrz Polski. No tak, legia puchar została. Puchar jest już, No tak, to musimy wyjaśnić, I że... I czoł Polski że już, już że mamy. Już nie ma co wyjaśnić, wszystko jest znaczy, jasne. Tak. I puchar też mamy. Już wiemy, jakiego zespołu kibicem jest Karol. I, i na jakie mecze chodzi tak. i skąd zna różne przyśpiewki. Tak. Czasami pani w przedszkolu nas zwraca uwagę, że właśnie za dużo przyśpiewek to, stadionowych. On, obecny tutaj redaktor Mroziński nie jest bez winy. Przyłożyłem do tego, do tego rękę, owszem, owszem. Ale jeszcze też dzisiaj kolejne wydarzenie, które, znaczy według różnych mediów, to już mhm. jest wydarzenie, według innych zaraz będzie. Neymar podobno podpisał... Kontrakt czy... z Barceloną. No właśnie. A tak słyszałem, że tam gdzieś się jakieś plotki zaczęły pojawiać, że go wypuścili. No mhm. Słyszałem, widziałem gdzieś taką plotkę, że ktoś gdzieś na jakimś Twitterze napisał, że że dali mu wolną rękę i że no. może sam wybrać, ponieważ dwa zespoły w tym momencie się o niego biją, czyli i Real i Barcelona mhm. i że generalnie teraz o to, na, z którym zespołem podpisze kontrakt, zależy jakby od jego wyboru. Mhm, i tak, no. wydawało. się, jak do Realu że... to będzie Barcelona miała troszkę słabsze szanse być w następnym sezonie mistrzem, bo najmniej i Marys troszkę dorównuje trochę Messiemu. Mhm, ale... Czy Ty, Karolku, jak sobie tak wyobrażasz Barcelonę w przyszłym sezonie, to widzisz Messiego i Neymara razem w ataku? Myślisz, że to będzie fajna para? No, no... Trochę tam będą się kłócić, kto będzie lepszą gwiazdą. Tak? No, ale też dobrze baj będą grali. Neymar może trochę być lepszy od Messiego, nawet może się tak zdarzyć i... I to on może strzelić bramki w Lidze Mistrzów w następnym sezonie i być mistrzem. Mhm. Mm no właśnie, ale tak e, jeśli chodzi Już o to... Już teraz grał, na, grał nawet z Barceloną w, w finale e, mistrzostw klubowych. Zgadza się. Tak, było Światą, tak. tak. Ale tam niewiele pokazał. No, jedną bramkę tylko strzelił. W całym turnieju, chyba, tak? Czy w tym meczu? W tym, w meczu, tym, w tym meczu strzelił Karolku? No, pamiętam. Pamiętam. no i sprawdzimy, kto lepiej pamięta. Nie, <laughs> ja to. Jest... Chociaż z Karolem zwykle się przegrywa. Tak, tak. Ja, ja tutaj e, taką anegdotkę przytoczę, jak e, oglądaliśmy z moim tatą i, i z Karolem oglądaliśmy bardzo ciekawy zresztą dokument o Ferencu Puszkaszu. E, I Też widziałem ponieważ to było już tam z odtworzenia, no. także część już Karol wcześniej widział, a poza tym tak. ma też taką książkę, w której jest dużo różnych statystyk piłkarskich. No i wołam no Nawet Karola. już jak grał, puszkasz. I wołam Karola, Karolku, yy, Choć zaraz tutaj będzie taki mecz, co Real wygra 7-3 z Eintrachtem Frankfurt. Choć zaraz zobaczysz. A Karol takim znudzonym głosem. Tak, tak, wiem, puszkasz cztery bramki. No i czy e, Di Stefano. No tak, więc dlatego tutaj jeśli chodzi o te kwestie związane ze statystykami, to naprawdę <grym> Karol, Karol często A Di Stefano zaskakuje. jeszcze żyje, ale ostatnio był w szpitalu, bo coś tam zachorował, ale już wrócił do domu a dodajmy jeszcze, bo tego chyba nie powiedzieliśmy, że Karol, kibic Karol ma lat 69 <laughs> <laughs> Czyli może pamiętać <laughs> To nawet chyba był na stadionie Wtedy tak. jak Eintracht przegrywał z Realem tak? Pamiętam, pamiętam Byłem na trybunie Realu Madrys I Puszczkaś mi przybił piątkę Wszedłem w 59, e, wszedłem w 39 Minusie strzeliłem gola A ty też grałeś w tym meczu? No grałem, grałem a, No to wszystko jest jasne no to w tej Oczywiście chwili. Takie, takie wydarzenia w, w, Potem, um... że tak powiem, się dobrze pamięta no. No tak, to tutaj mamy trochę przypadek taki, myślę Benjamina Batona, chociaż tak. sam film nie do końca mi się podobał, ale tutaj najwyraźniej moje dziecko właśnie osiągnęło w tej chwili wiek 6,5 roku, tak. mimo tego, że już ma 69. To takie paradoksy. Takie paradoksy sportowe, piłkarskie. A powiedz Karolku, jaki jest Twój ulubiony zawodnik w Borussii? Y hmm. Oczywiście Marco Royce. A dlaczego oczywiście? No bo podoba mi się jak gra. Jak jest bramki mm -hmm. Bo mi się podoba jego bramka na meczu z, e, z Hanowerem. A powiedz, jak myślisz, jakie, dzisiaj, w jakim składzie wystąpi Borussia? W składzie mogę go powiedzieć. teraz. No. Borussia wystąpi feller na bramce, w obronie Neven Subotic, Matas Hummels, Kevin Grot Grois też czasem wystąpi. Mm -hmm. Czasem wystąpi, to znaczy, że wejdzie na przykład w, w czasie meczu. No zagrać też może Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski, hmm. e, Nuri Szachin. A Robert Lewandowski? E, też. też. Mario też. Gece będzie grać. Będzie grał Gece? E, no właśnie, to chyba właśnie są chyba, takie tak. wiadomości. No, e, Robert wiem. Lewandowski w ataku, Marko Mar Mar Rois i, i Julian Schieber. Nie wiem, czy słyszałeś, Karolku, że była cała afera z tego powodu, że GC podobno miał kontuzję na treningu. A wszyscy go podejrzewają, że po prostu nie chce wystąpić w tym meczu. I nie będzie grał dzisiaj, wiesz? Jest kontuzjowany. GC. Wymyślony. No, wymyślony. No, bo słyszałem, że ostatnio na stronie Bern, na stronie Borusi i reprezentacji Niemiec, że on właśnie oszukał e, Jurgena Klopa. Mm -hmm. No właśnie tak no, właśnie. część podejrzewa, że on oszukuje Bo zaraz będzie grał w Bayernie I tak nie chce grać Przeciwko swoim kolegom Przyszłym To jest dziwne szczerze powiedziawszy Ja tego do, do końca nie rozumiem takiej no ja też Jeżeli tego to nie... jest prawda bo... no, ale Może jednak jest kontuzjowany, no, to... A tak, to się wydaje bardziej, bardziej sensowne Bo przecież jak który piłkarz by zrobił coś takiego Nie no bo to tak samo no, Jeżeli prawdą jest to, że Lewandowski Też trafi do Bayernu, No to a z kolei dzisiaj słyszałem, tylko już nie, nie sprawdzałem czy, czyje to było nazwisko, ale ktoś z Bayernu do, do Borussi ma przejść także to, nie na no, chłopaki jeszcze do końca sezonu profesjonalnie myślę, że się zachowują Jestem i... fajnie iść do nowego zespołu, to chyba klop nawet powiedział że Lewandowski, jeżeli by miał przychodzić do Bayernu, to pewnie chciałby tam wejść do tej szatni z parę w dłoni tak? także to jest to jest, to jest fajnie przyjść do zespołu wcześniej udowodniwszy im, że się jest najlepszym i potem walczyć o to samo razem w nowej drużynie. No. Karolku, a oprócz piłki nożnej, jakie jeszcze, jakimi sportami się jeszcze interesujesz? No też fajna jest koszkówka. Mhm. Piłka ręczna, środkowa, hokej, no i to wszystko. I to wszystko. Ty na pewno się dobrze czujesz, bo ja widzę, że tak jest. No. Się od od kaszli porządnie. Może ja telefon. <laughs> nie, bo jak coś drapie w gardle, tak? No, już. Drapij to popij troszkę wodą. Po już. Już, wszystko w porządku? Wracamy do programu po krótkiej przerwie przy zakrztuszeniu się. <laughs> no Karola Rodziński. No, tak. Nie, nie. Inni redaktorzy. Redaktora tak. Karola Mrozimskiego. Redaktora. Dobrze, panie redaktorze, a jeszcze... Jak pan myśli, jaka będzie dzisiaj e, taktyka jednej i drugiej drużyny? Czy obie drużyny postawią na atak, czy na przykład Bayern będzie chciał się rzucić na Borusję, czy może na odwrót? Co pan sądzi, panie e, Karol? Chyba... W, wiem, że w Bayernie wystąpi Javi, Martinez, Manuel Neuer, Mario Gomez i Frank Liberi. Mianco hmm. nich i Frank Lampartet. E, e, nie. Philippe Lam. Filiplam. E, ale wczoraj tak się pomylili ci kibice Bayernu. Dlaczego? Co, co zrobili? Bo wpisali zamiast Filipa Lama Flanka Naprawdę? Gdzie oni tak wpisali? E, wpisali na stronie Chelsea London. Aha. A Piotr Włodarczyk kibicuje Bayernowi Monachium. Mhm. Uh -huh. A kto to jest Piotr Włodarczyk? nie wszyscy może wiedzą. E, to jest taki były piłka ślegi, Aj i Ajax Saur, który jeszcze trochę gra w... E... Okser pewnie. No. Chciałeś powiedzieć. Francuskiej drużyny, No, tak? no jeszcze gra w tej Okser. Aha. Aha. A, inni, a inni jak będą kibicować, bo też tam słuchałeś jakiejś audycji? No nie pamiętam kto będzie, ale chyba, że Pawłowski będzie kibicować Borusi. A Dudek? Dudek będzie kibicować też Borusi? Mhm. Tak. no dobrze, ale powiedz jeszcze jak z tą taktyką, kto tam będzie dzisiaj, czy, czy Borussia będzie się bronić, a Bayern będzie atakować jak eee, ty widzisz no na zmianę będą atakować jedni atakować, jedni podawać no to tak, tak, to jest bardzo trąci Kazimierzem tak, Górskim tak, trochę tak, tak. <laughs> bardzo... Kazimierz Dena to grał trochę jak ten, no. Messi albo Puszkarz o, no, tak. no tak, ale niestety nie dałem mu było umr. zabłysnąć. No tak. tak, no nie żyje, ale nie dane mu było zabłysnąć. To w trochę takich meczach. Tak, trochę inne czasy też były. E, ale Wandowski to jest jedyny prawie polak, który wstąpił w finale. No. No, prawie jedyny. Prawie bo... jedyny, bo inni Polacy, którzy występowali w finale, ale, to był ale, Zbigniew Bonie, ale w Dębiczu w finałach. No tak, tak. ponieważ e, Karol e, nie, nie traktuje uznaję, tak. nie traktuje Pucharu Europy i Ligi Mistrzów na równi, tylko jako dwie odrębne. Tak. Z perspektywy tak. młodego pokolenia. Tak, dokładnie. To Lewandowski jest jedynym Lidze Mistrzów, a nie w tych pucharach europejskich, bo to. No jeszcze mieliśmy finacej... Bramkarzy, Karol. Jeszcze bramkarze byli, tak? Bramkarze grali w Lidze Mistrzów. Ale w finale. No, no w finale. No, a... a jacy? A dudka nie pamiętasz? No nie możesz pamiętać. A w jakim ale, finale? Ale bramki? oglądaliśmy powtórki kilka razy przecież. A, no. pamiętam, w Liverpoolze dwa raz. No, no, z Liverpoolem grał, tak? Ten no i przecież z dopu... za Milan. Tak. I, I kto wygrał? No, Liverpool wygrał przecież. No. Po słynnych wężowych ruchach Jerzego Dudka na bramce. No, ale on miał karnych. taki jakiś taniec, taki prawo, lewo, prawo, lewo takie wygibasy tam robił na tym meczu, taniec z Dudka ja to nazwałem, no. taniec z Dutek. no to tak tak właśnie później no, ale nazywali. udało mu się, udało mu się potem wielu wielu bramkarzy w ten sposób też próbowało rozpraszać napastnika, tego który strzela Dudkowi się udało, no w finale mistrzów podchodzisz do piłki i widzisz, że bramkarz nagle dostał jakiegoś taniec świętego wita a kaka tylko ten y to rozpracował i strzelił Dudkowi wtedy bramki w ten mm -hmm. taniec. Udało mu się. I jeszcze mieliśmy jednego bramkarza, chociaż on to ciężko powiedzieć, że on generalnie je go, ale w sumie mu się należało, czyli Kuszczak, który. A, no tak. Z on też wystąpił jakieś 4-8 minut wtedy. W finale to nie wystąpił Karolku, ale występował wcześniej chyba w czterech meczach. Mm -hmm. Wystąpił. No tak, tak. tak. Formalnie są, tak. tak. Wystąpił w półfinale, no to też się liczy. No. No to też się liczy, Kusztak też dobrze bronił w tym, yy, nawet teraz wystąpił w finale Pucharu Anglii. Pamiętam, jak zostali dzięki niemu mistrzem, bo obronił karnego. Pamiętam. No tak, nam tutaj, brakuje nam redaktora zawady, który by wchodził w ewentualną polemikę z młodym Padawanem. Gdyż nasze głowy, to tu mówię tutaj są o, o redaktorze. Stare i zmęczone. redaktorze i mojej, tak, są stare. Oprócz znaczone. mojej. Mam FIFA 13, to mogę sobie kiedyś pograć. Nawet mogę dzisiaj, teraz pograć i Wam możecie sobie posłuchać tego mojego meczu po hiszpańsku. Mam FIFA 13 nie zawaham się jej użyć. Tak, my tutaj z Karolem gramy również w FIFA 2005, którą lat temu ileś nabyłem i w związku z tym Karol również się orientuje w składach drużyn właśnie z tamtego czasu, czyli w Realu na przykład Morientes, w Barcelonie Eto z Ronaldinho, w, w polskiej reprezentacji Żurawski, Rasiak, także te nazwiska też są znane. A ja opowiedz jak tam było, kogo spotkałeś w Krakowie? <laughs> A yy, kogo spotkałeś w Krakowie? No tak, byłem ostatnio w Krakowie i Kraków y, ma taką specyfikę, że jak Proszę się na chodzi... rynku siedzi w knajpie. Kto? No, y, na przykład y, przechadzając się można trafić tak. na, na Żurawskiego. No to ja bym też Żurawskiego też spotkał. na rynku w jakiejś kawiarni. No, tak, y, y, jak odjeżdżałem pociągiem to y, niejaki Garguła odprowadzał kogoś y, na, na stację. Y, a oprócz tego jeszcze aktorzy, politycy. Naprawdę to w Warszawie trudniej o, o tego typu atrakcje. Ja raz widziałam Włodarczyka czy kogoś. Czy Sagnowskiego raz widziałam na ulicy. Mhm. Mm no i smudę. Smudę dwa razy widziałam smudę. Tak. Pomagał parkować samochód. Nie, z kimś tam chodził. To no wiesz, no. przestał być trochę Coś chodzi. trzeba robić w życiu, tak. Jakiś... Czy jeszcze coś młody redaktor chciałby poruszyć, jakiś temat? No, że dzisiaj e, moja stopa powiedziała mi tak, że ją nie boli stopa, gdy kopnę gołą stopą w ciężką piłkę. Bo ja oglądałem wczoraj taki mecz e, piłki nożnej, ale na piasku 4 mm -hmm. e, na 4. Polacy wygrali 8 do 3 z, z, ze Szwajcarią w półfinale. Aha. I teraz nasi są w finale z, z, z, z, z Ukrainą. Dzisiaj grali. Mhm. No to ja dzisiaj oglądam. O 18 grali. Aha, to... Skończyli o 19. A to jaki był wynik? O 20. E... Wynik był 2-1 dla, dla Polaków. Dwie uh -huh. bramki strzelił taki Saganowski. A, taki. to ten brat Saganowskiego. No, to, no. To, on gra w to on ma brata? no Tak, Saganowski ma brata i wiem, że on grała. nie wiem jak w tej chwili, bo to już parę lat temu było, szczerze powiedziawszy, ja nie śledzę piłki plażowej, ale pamiętam, że właśnie brat Saganowskiego sukcesy całkiem sporo odnosił w tej piłce. Na plaży. I co cię, zadziwiło Cię to, że oni grają gołymi nogami tą piłką? O no, tak? mnie zadziwiło to strasznie. I, I próbowałeś dzisiaj też grać gołą stopą? No i udało mi się. Nie złamałem sobie palca. Ale nie jest... złamałem sobie palca. Ale to jest ciężko dosyć, prawda? No, bardzo ciężko. Mhm. I głównie trzeba ra raczej na technikę postawić. Mhm. Tak? Trzeba żonglować, kiwać. Nie można kopać z czuba. Nie, nie. Ale Kosecki, wiecie co, mi kiedyś pokazał? Tak, a z, z Wawrzyniakiem kiedyś przybiłem piątkę też. Pokazał ci tak podniesionego kciuka, tak? No, mm -hmm. no a Wawrzyniak a mi po przybił meczu? piątkę. Jak to było, Karolku? E, w czasie meczu ja mu pokazałem tak, on mi tak. Mm. Na tym meczu z Lechem. Mm -hmm. A Wawrzyniak mi na meczu z Beskidziem przybił piątkę. Na no meczu tak. w Warszawie. Podeszliśmy bliżej do, do Murawy i potem piłkarze obchodzili tak cały... Radowyś mi też przybił, e, przybił i żyro. Mm -hmm. No i potem przez tydzień nie myłeś ręki, tak? No. <głos> to prawie tak jak redaktor Zawada po spotkaniu z ETO. A, no tak. <głos> Naprawdę? Naprawdę. Byliśmy w hotelu i tam y, my siedzieliśmy w pokoju, robiliśmy wywiad Nomenomen nomen z Lewandowskim, Robertem. I nagle y, redaktor Zawada poderwał się, mimo obecności y, Lewandowskiego i wybiegł z tego pokoju i za chwilę wrócił, taki rozdygotany, ręce mu drżały, okazało się, że po prostu kątem oka zobaczył, że korytarzem przychodzi Samuel Eto, więc podbiegł do Samuela Eto i tam porozmawiał z nim chwilę, wziął od niego autograf, pokazał mu swoją kartę socjo. Eto się bardzo zdziwił, że w Polsce po prostu ktoś do niego podbiega i jest Polakiem i ma kartę. Potem nasz drogi kolega redaktor Zawada nie mył, Pęki przez 4 dni. Dobrze, czyli czy opakowanie. Czy, czy, czy, czy, czy kończymy naszą krótką audycję? Kroku? Żegnamy już w naszej audycji. Życzymy e, dobre i żegnamy. Następna audycja będzie kiedy? <głosy> no, następna audycja. Możemy tak co miesiąc zrobić taką na e, W następnym miesiącu. No, jeżeli, tak. Karolku, tutaj będziesz... Tak, krótkie omówienie no, wydarzeń tak. miesiąca. E, kończymy już nasz dzisiaj. I co, i trzymamy kciuki, tak? Za trzymamy kciuki za... Borusję. Za Dortmund! Dortmund. No. <śmiech> co dziś wygra mecz? Borusja. Kto? Borusja. Kto? Borusja, ja, Borusja, Borusja. Borusja, Borusja, <śmiech> Borusja. Kończymy audycję. Koniec. Dziękujemy Zawidzenia. bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Tak. Wszystkim, wszystkim dzieciom. Taki wszystkie wszystkie, no i Dnia Matki. A i Dnia Matki tak. też, bo nagrywamy przed Dniem Matki. Tak. No tak. Można zrobić drugą audycję. <laughs> Dziękujemy. Subiektywne Już jesteśmy z powrotem. Halo, halo. Tak, halo, halo. To my. To my. Andrzej Zedorowicz. 175. A, odcinek subiektywnego nie podcastu. Większość nie pamiętaj znaczy słuchaczy Andrzeja Zedorowicza. Odniesiemy się jakoś do tego, tak, jak co... Ja ja chciałem zakończyć tym bardziej nagranie już, bo w zasadzie Karol powiedział wszystko. Czyli dziękujemy i do widzenia. Tak, tak no, co tu? Jeszcze usłyszałem dialog, który umieściłem i też sześciolatkowie podsumowali ten finał Borusi z Bayernem. Co zresztą napisałem tak. później w komentarzach, w zasadzie nie musimy o tym meczu rozmawiać. My no wszystko zostało powiedziane. Tak. Mało tego, że uważam, nietując, że, gdyby, że gdyby Jurgen Klopp posłuchał taktyki Karola, to być może do przerwy wtedy, kiedy jeszcze... <gry> Borusja miała siłę, to może by prowadziła jeden zero. Może dwa, no, może tak, by dowieźli. Im brakowało takiej wisienki na torcie, żeby tam im się udało coś z tym zrobić. No, sytuację nie wykorzystuje. Wisienka to się gol nazywa. Tak, dokładnie. Nie, no, tak, no, ale Żeby tego gola strzelić, potrzebowali jednego ząbka, że tak powiem, przewagi. Jednego, jednego ząbka wisienki. Jednego ząbka wisienki potrzebowali. I ma czosnek, ale może no, w Borusii to... I tego ząbka zabrakło właśnie. No, to miałem wrażenie, bo znaczy, Ja myślę, że ten mecz powinien z uwagą zostać obejrzany przez wszystkie krytyków Lewandowskiego, yy, znaczy gry Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Dlatego, że to jest y, ta, tego typu sytuacja, że mniej więcej w drugiej połowie szczególnie Lewandowski był Grał jak w, w reprezentacji jak, tak, znaczy, Bo był w podobnej sytuacji jak w reprezentacji no Nie miał drużyny już. Bo jego specyfika jako napastnika jest taka: to nie jest taki zawodnik, który sobie sam od zera wypracuje sytuację. No, chyba, że jest to trzeci gol z Realem Madrytu. Tak, no dokładnie. No tak, no ale wiesz. No, no, no, no takie to, rzeczy wiadomo, nie zdarzają co się codziennie. No, tak. wiadomo. Natomiast y, no, tutaj było tak, że po prostu y, c, Borussia była gorsza i, i nie wykorzystała przewagi, którą miała na początku. A, to a czy była gorsza do pewnego momentu, no bo gdyby w tej, w tej pierwszej fazie, tak jak mówicie, strzeli dwa gole, to pewnie. No tak. No tak, tylko no, że gdyby potem, e, gdyby potem Bayern strzelił to, co miało okazję. No ale ja, no Borussia miała pierwsza bo Borussia. No będzie chyba 5-0 w celnych strzałach tam do, do 30 minuty. Więc... Znaczy, można, a gdyby Lewandowski przyjął piłkę kilka centymetrów bliżej tułowia i nie byłoby ręki, no to być może byłaby to z piękniejszych bramek. Jak się wyczyta, miał krótsze dłonie. <śmiech> tak, byłaby jedna z piękniejszych bramek Ligi Mistrzów w sumie, no bo że... No wiesz, jakby dobrze przyjął, to jeszcze musiałby trafić. No, ale trafił. Ale trafił trafił, a nie wiem o no ten gol, który, no, tak, który został anulowany, no, no, najładniejszy, no, gol. Gol, najładniejszy tak. gol finału a o tym mówisz kolega Emeryt przespał Emery nie ogląda, tak. nie ogląda no, powtórkę, zmęczony, niestety. bo dzień wcześniej nie, świętował nie, sprowadzamy, sprowadzamy, pracowałem <laughs> pracowałem dzień wcześniej świętował Mistrzostwo wiwe, tak braza, to prawda Pracowicie znajął miał... wszystkie sytuacje Lewandowskiego. Miał miejsce w Bayern TV na pewno oglądał i tam był przekłamany. Styl. Ale zdecydowanie powiem wam, że w tej powtórce było zdecydowanie, wyglądało tak, jakby grał w piłkę tylko Bayern Monachium. Nie, to no to pierwsze nie, to... połowy. Tak nie. wyglądało Ale w tej powtórce. Powiem wam, że... tak to nie było. Tak. Powiem wam, tak, że tak, tak, w tak, pierwszy, tak... Pierwszy, tak... pierwsze pół godziny to Bayern tak. nie grał nic tak nic. naprawdę. No. Ta powtórka pokazywała coś zupełnie innego. Na 30 naprawdę. minuty powinno być... To, to, to, może zresztą, to może oglądałeś od 30 minut. Nie, oglądałem A może powtórkę w TVP 1. No, to, no to, to wiele mówi. <grym> no, natomiast, naprawdę. Natomiast y, wiecie, na przykład Real Madrid TV nie pokazuje w ogóle przegranych meczów Realu. Tak? No, tak. Oni sobie ułatwili życie. Oni pokazują tylko zwycięstwa, no i czasami remisy, ale wyszli z założenia... Ale zwycięskie no, remisy. No, każdy re, remis Realu jest zwycięski, dopóki był tam trenerem Mourinho. Czy, czy nawet jeżeli rozmawiamy o y, finale Ligi Mistrzów, to musimy zacząć rozmawiać o Mourinho, nawet jeżeli już nie jest trenerem. No oczywiście, bo to wróg największy i co więcej spotka się raz z, Guardi z Guardiolą w meczu o ogóle Tak, to jest, wow. tak, to, to jest ciekawe spostrzeżenie któregoś... Ar Arka, naszego słuchacza, które wrzuciłem na Facebooka, bo rzeczywiście też na pewno Guardiola nie myślał, że tak szybko się to stanie. Ja myślę, że on w ogóle na ten temat nie ja. myśli i nie ma z tym problemów. Ja myślę, to że będzie, ja my... to będzie pierwszy mecz obu panów prawdopodobnie w Nowych Klubach. No no może, znaczy, tak, się no może tak, tak być no Nie, bo... nie, nie, chociaż nie, teraz to, jest nie, to nie, nie, nie, nie nie teraz, nie, teraz super przecież przecież jest to Bayern zbierzało. gra pierwszy mecz z Barceloną no w presezonie. Ale nie, no nie mówię o presezonie. Nie, mówimy o sezonie, ale nawet sezonie. jak? No, teraz superpuchar nie jest rozgrywany przed sezonem, jak kiedyś. 20 lat temu. Jest. No kiedyś superpuchar był rozgrywany na tym trakcie Niemcy, sezonu. tym Niemcy zaczynają no, właśnie, wcześniej no, Kiedyś był prze, a teraz, a teraz właśnie jest bardziej tak gdzieś przecież... No ja pamiętam czasy, kiedy superpuchar był rozgrywany, na przykład pierwszy mecz był w styczniu, a drugi w marcu. W ogóle już w nowym roku kalendarzowym. Także takie były kiedyś. A wracając do finału, no to rzeczywiście, no troszkę wysz... wysz szła krótka ławka w Dortmundzie. Znowu. No to było wiadomo. To jak wyszła, to była jeszcze krótsza. <grym> <grym> Natomiast no, to, no ta, ta ławka miała z nich wychodzić przez cały sezon i w Lidze Mistrzów jakoś nie wyszła. Więc... W Lidze wyszła. No, w Lidze wyszła oczywiście dzięki temu, że że wszystkie siły były rzucone na Ligę Mistrzów. No a, ale to, no to ja, tak, ja wiem, czy to takie miało znaczenie, no ten mecz. Znaczy, w, wiesz co, takie sezonowe zmęczenie z zawodników potrafi wyjść, nie wiem, w 55, 60 minucie ostatniego meczu sobie. No tak, znaczy, oni mecz przegrali tak naprawdę w pierwszej pół godziny, bo gdyby tam strzyli tę to, to sytuację, co no ale, mieli. ale właśnie nie. wtedy grali dobrze, nie przegrali. Wtedy nie wykorzystali Wtedy go nie wygrali. Swoje... Tak. Wtedy go nie wygrali. Natomiast, Natomiast po pół przegrali godzinie... go później. <grym> to, to, to, to, to, przegrali go wtedy, kiedy redaktor. redaktor Emerita, Nie, przegr przegrali go w ogóle wtedy, kiedy bardzo dobrze Karol przewidział wynik spotkania, bo tak. przewidział jeden do jednego tak. i gdyby drużyna miała jeszcze trochę siły i, i nerwu takiego wynikającego z tego, że ma y, moc, to pewnie by to jeden 1 dowieźli i przegraliby dopiero w dogrywce albo w rzutach karnych. bo no, w karnych to już niekoniecznie. No właśnie, w karnych, karnych to, niekoniecznie. to różnie może być, ale mm. nie sądzę, żeby przetrwali dogrywkę, więc. No tak. No ale, ale jeden jeden, Ja tak szykowałem się już na, na, na dogrywkę. Ja też. Znaczy, jak tutaj zdradzę, jakby kulisy, bo potem oglądaliśmy ten mecz i Karol się prawie popłakał, jak Bayern strzelił bramkę, ale mu wytłumaczyliśmy, że jak ma być wynik 1-1, to ten Bayern kiedyś musi bramkę strzelić. Potem strzeliła Borussia, no a potem. No, było tak jak było, znaczy Borussia nie miała obrony, zabrakło im siły, mówiąc krótko, to było po prostu wyraźnie no, widoczne. Tym niemniej uważam, że to jest i tak sukces ponad miarę tego, tego tak. klubu, jeżeli chodzi o osiągnięcia w Lidze Mistrzów. No. Hmm. No, teraz pytanie, co będzie dalej, tak? bo yy, dzisiaj znowu dochodzą takie kolejne pomruki, i takie głosy, że yy, ten, ten transfer Lewandowskiego wcale nie jest yy, przesądzony. Z tego, znaczy on jest o tyle nieprzesądzony, że nie ma podpisu pod nim. On jest o tyle nieprzesądzony, mam wrażenie, że Klopp nie chce tego transferu. Ale klop... ja, ja mam wrażenie, że Lewandowski też zaczyna nie trochę chcieć. się wahać. Czy to, czy to na pewno jest yy, dobra opcja? Znaczy, ja mam wrażenie, że Lewandowski się nie waha, tylko Lewandowski utrzymuje tak zwaną twarz pokerzysty. Zostawia Panowie, to. 160 tysięcy euro tygodniowo zaproponował mu Bayern Monachium. Borussi nie stać na taki wydatek, chociażby z tego względu, że salary cap, który istnieje w lidze niemieckiej w innej formie niż w NBA czy tam w innych rozgrywkach, nie powoduje, że żaden, żaden zawodnik Borussi Dortmund nie może dostać takich pieniędzy. Więc jeżeli ma zarabiać 160 tysięcy euro, co jest pensją gigantyczną, nawet jak, na, nawet jak na Ligę Angielską, gdzie zarabia się najlepiej oprócz gwiazd Ligi Hiszpańskiej, no to... Albo idzie zarabiać i grać o najwyższe cele u jednego z najlepszych trenerów w historii, pokazać, że może jeszcze, jednak coś jeszcze wygrać albo zostanie w drużynie, która będzie stopniowo rozprzedawana. Ja, ja nie mówię o zostaniu, tylko znałem się, czy on nie ma jakichś innych ofert. czy znaczy, Ja jestem znaczy, przekonany, ja jestem głęboko przekonany, znaczy, oczywiście to moje przekonanie jest niczym nie poparte, ale jestem głęboko przekonany, że Lewandowski jest zdecydowany i że generalnie on już mentalnie jest w Bayernie. Problem polega na tym, że nie ma podpisu, że wszystko jest dogadane jedynie na gębę i że klub, a szczególnie trener nie chcą go sprzedać, dlatego że okej, okay, zarobią na nim ile? 20, 30? 25, 27 no, milionów. 25-27 milionów będzie kosztował. A jak tam średnio... To jak znam życie, okaże się, że będzie kosztowało 18. mistrzów, mogliby, przypuśćmy, zarobić w przyszłym sezonie 60. Jak rozprzedadzą zespół do Imentu, to w tym momencie nie zarobią. Także no, oni... No wiesz, no, jak, jak no, się sprzeda, to się i kupi. Jeszcze no. dodatkowo... jeszcze Złożyli do, no no, tak, już jeszcze, ofertę za Negredo. Jeszcze dodatkowo serii. wzmacniając y, swojego największego przeciwnika, tak, bo... No, znaczy ja myślę, że to nie jest na zasadzie takiej, że to jest po prostu na gębę i to jest tylko tak dogadane. Wiem, znaczy, przy, tego typu, przy tego typu targach to się nie dzieje po prostu od tak. No akurat w Niemczech to jest tak, że te kluby między sobą. Kwest... Dyrektor, jeżeli masz umowę dyrektor sportowy kontra dyrektor sportowy na gębę, ty, ty podaliśmy sobie rękę, to w ten sposób na przykład przeprowadzony został transfer Mario Gece, który, który powiedział, że będzie grał tam, gdzie chce go Guardiola. tak Czyli jeżeli Guardiola się po niego zgłosi, czy będzie w Bayernie czy będzie w Manchester że City czy będzie gdziekolwiek indziej to on pójdzie grać, grać do, do Guardioli no akurat tak się złożyło, że, że Guardiola został trenerem i wkrótce potem, yy, znaczy wkrótce potem jak już było wiadomo, że Borussia zagra w finale, w finale tak yy, no to GC wy, wypłynął ten jego kontrakt z Bayernem Monachium ja myślę, że tutaj targi się toczą też i, i, i o pensję samego Lewandowskiego cały czas. Bo to, jest, bo to jest tak, że Lewandowski teraz ma, to jest dla niego najlepszy moment, żeby się targować. No, idealny, ma rok do końca kontraktu. Ma rok do końca kontraktu, ma genialny sezon My, on za sobą. Wart, ty, Absolutnie tyle genialny samo, ile sezon jest, za sobą. Więc nadzieje. on teraz tak naprawdę, jeżeli ma z kimś negocjować swoje, swoje zarobki i, i swoją pozycję w klubie, i to wszystko, co się dzieje wokół niego i jego swoją przyszłość, to jest właśnie ten nie moment. I ja dlatego, myślę, w ogóle ja nie te TVN-u telewizji śniadaniowej. Całe szczęście. Czarek Kucharski wczoraj w tvn w telewizji śniadaniowej powiedział, że nie będzie udawał, że nie ma Ale że Czarek nie ma Kucharski mówi to wszędzie. Ja to, ale, Czarek to, Kucharski ale nie, ale mówi, powiedział to oficjalnie po raz tak, pierwszy wczoraj. Sypał, sypał już tyloma różnymi historiami i wieściami, że... To znaczy, że... Ja mam... znaczy on akurat jest dobrze tak, po znaczy, Ja mam wrażenie. No Ja mam no no tak, że nie chodzi dobra. o to, tylko chodzi znaczy, o to, czy mówi prawdę. on ma interes mówić prawdę, czy nie. słuchajcie, znaczy ja myślę, że... To jest trochę jak z transferem Neymara, który jest zaklepany od roku. Tak i wiadomo było, że Neymar przejdzie do Barcelony, bo chce tego sam Neymar, chce tego jego ojciec. No dobrze, ale to w takim Barcelona. razie, jak myślisz, skąd się pojawiła historia z Realem Madryt? I z Mourinho, znaczy generalnie z Mourinho, tak. bo Mourinho stwierdził, że będzie miał Lewandowskiego, gdziekolwiek nie będzie... Znaczy, ale ja to na miejscu, tak. ja ja na miejscu nie, no, ja na... Chodzi mi chodzi w tym momencie znaczy, o Neymara. Znaczy, po... no, chodzi o to, znaczy, że, że, trwają, że trwają negocjacje i się rzuca tak samo, przypomnę historię, tak jak było, jak, jak, jak kupowali Barteza do Manchester United. Dudek już był w Manchester United. Ale poczekajcie, United, ten, ja, ja myślę, że sytuacja no, o wiele. Znaczy, ja już, myśl, już wszyscy rzuca się, po to, rzuca się po to, żeby podnieść kwotę, nawet no, jeżeli mówię. się go nie kupi. No, ale, ale o tym mówię. Znaczy, Ernest, tak, takie no. negocjacje przyprowadza, były przeprowadzane 4 miesiące temu, przecież nie teraz. Nadal są. Nie. Nadal są nie. Oczywiście, ja nie. uważam, że nadal są. Ja myślę, że sytuacja ale panu, jest tak inna. Gadamy, nie mamy no, ale pojęcia, to, to ale, gadamy... pocz ale poczekajcie. Znaczy, pojęcie tak? mamy o to, tyle, to, to, to, że. Posłuchajcie, bo moim zdaniem z tego wszystkiego, co czytałem, wynika jedna prosta sprawa. Lewandowski już dawno dogadał się z Bayernem. No Kucharski już dawno dogadał się z Bayernem. Problem polega w tym, że w tym momencie jest konflikt między Kucharskim, menadżmentem i samym Lewandowskim, który w tym momencie utrzymuje kamienną twarz, a klubem. Ponieważ klub go nie chce sprzedać do, do, do Bayernu. Koniec. Ale może za wysoką prowizję, chce kucharza. Tak, ale jeżeli Wacka jest dogadany z Henesem, to jest po sprawie. No Ale tak. właśnie nie jest dogadany. Na, na, na tym ale... polega problem, że podejrzewam, ale że. Ale jeżeli się jest. dogadali pół roku temu, to oni w imię tego, jak robią interesy między klubami, a robią je doskonale, mimo tego, że utrzymują. Znaczy, ale ja, wojnę, ja myślę, że właśnie wojnę się wojnę nie dogadali. To zobaczymy. Chyba chwilę, to ale... wyglądało w ten sposób. No właśnie, że ja Zapytali się Lewandowskiego. Lewandowski powiedział, że chce odejść. Oni powiedzieli, że jak jakiś klub zapłaci za niego te 30 milionów, to oni go sprzedadzą. Okej. Oni powiedzieli, że go sprzedadzą za 20, za 20. A, zawodnik, a zawodnik dostał od nich gwarancję, że jeżeli przyjdzie klub, który zapłaci za niego minimum 20 i zapłaci mu tyle, ile on chce, to on dostanie wolną rękę, tak jak dostał ją Gece. Po prostu Bayern Monachium kupuje zawodników za klauzulę odejścia. Oni się nie targują. Oni przychodzą. gc 37, mhm. proszę bardzo, 37, tak? Lewandowski, chcecie 20, macie 20, chcecie 25, macie 25. Nie chcecie, nie, nie rozmawiamy, nie siadamy do stołu. Bayern ma taki czy ja myślę, poziom że... negocjacji utrzymuje jak, jak, jak Real Madryt. Borussia ma dwa problemy. Jeden no mniejszy, ja drugi większy. Mał, w w Polsce. latach 70. Pro, bro, oni, oni mieli parę, parę jeszcze innych, parę innych w, w obu rękawach i w nogawkach jeszcze mieli atuty. I nawet jeden w kaburze. Moim, moim zdaniem problem mniejszy Borusji to jest to, że osłabiają zespół, no ale tutaj sobie poradzą, bo szukają innych zawodników. A problem większy jest to, że osłabiając zespół mają sprzedać Lewandowskiego do swojego największego rywala. Oni go z i bez problemu wydaje mi się sprzedali. No, Dlatego, do Realu, do Barcelony, do jakikolwiek innego klubu do Manchesteru. Wielki problem, bo Bayern jak nie kupi Lewandowskiego, to i tak kupi kogoś na... Bajern ma, tak, ma 150 więc... milionów euro na transfery ja w prawda. tym oknie. Także kupią Lewandowskiego czy Suareza, to im tam, tak, dokładnie segan, no. tak. To, to, to Nie da się osłabić Bajernu, nie sprzedając im Lewandowskiego, no bo Bayern sobie i tak poradzi. Bajern sobie poradzi bez transferów. Znaczy, Borussia jest klubem z innej półki. Jeżeli popatrzymy na budżety, to to, że Borussia wygrywała z Bayernem przez ostatnie dwa lata, to była tak naprawdę ciężka praca e, Klopa tak. i świetny feeling między piłkarzami i znaczy... do tego dobrze Dobrze zorganizowany klub, który wrócił na miejsce, które miał pod koniec lat 90. No po... i, też, I też trochę tak niedotarty nie mechanizm Bayernu jeszcze, tak, bo tak. tam I... przecież były kłótnie, wiadomo, że Robben z to tak nie za bardzo za sobą no, brakowa przypadają. Brakowało jupa Henkesa i tego, że... I tak. Przy wszystkich różnicach i wiem, że to porównanie jest trochę kulawe, ale Borussia jest takim arsenalem ligi e, niemieckiej, to znaczy zespołem, no, tylko, który jest zbudowany w ta. miarę z młodych tylko, zawodników. Tylko, że Borussia ma wygraną jedną ligę mistrzów i grała ostatnio w finale. No tak a Arsenal długo, długo tego nie no ale nie, nie wiesz że co Ars Ars Ars Ars Ars Ars Ars Ars naprawdę... jak ostatnio zdobywał mistrzostwo, to akurat nie bardzo To, to Karola na świecie nie było. Nie I nie bardzo młodymi <głos> zawodnikami, jak pamiętam No tak, tak, tak. No bo Myślę, że porównanie jest kulawe. Tak? mistrzostwo się rzadko zdobywa tylko młodymi zawodnikami. To tak, bardziej tak to chodziło można mi. Bardziej, w brukbecie tak. nie cieczy. Bardziej mi chodziło. No, o to, tam też są seniorzy. Bardziej mi chodziło w tym porównaniu, znaczy głównie mi chodziło w tym porównaniu o to, że jakby spostrzeganie klubu przez kibiców zaczyna być takie, że klub jest spostrzegany na wyrost, Bo tak jak powiedziałeś, Borussia nie jest klubem z tego koszyka największych klubów europejskich, bo po prostu nie ma takiego finansowego spostrzegania. Chyba największą frekwencję. Mimo, tak, znaczy, mimo tego. Czy, czy, y, znaczy, musimy pamiętać o tym, w jaki sposób Borussia ja, wyciągnął. Ja, ja bym no. bardziej porównał Borussia w tej chwili do Ajaxu, który zabywał Ligę Mistrzów. No, no e, tak. te, Tam z tak. ta cała generacja młodych piłkarzy, no którzy potem brofa. poszli w świat. I każdy z nich właściwie, jak tak weźmiemy jedenastkę, zrobił karierę. No, a... no poza rajkardem, który już potem też no, no, to tak, zrobił karierę, a... tylko trenerską akurat. No A miał asystę w finale. To ciekawe, bo jak się grali prawie sami Holendrzy w tej drużynie? No był Littmannen, No. był ten e, nigeryjczyk Finidi, George. Tak, chyba tyle. Tak, no, ale tam e, no, tak, ale 90% tak, kadry to byli, składu, tak, Holendrzy. to byli Holendrzy. No, Holendrowie. To, wyciągnęliśmy drużynę nieziemską. No i jak też potem, jak wiadomo, został rozprzedany i od, i od tamtego czasu gdzieś tam się... no wygra... jest niby w... Ciągle coś tam wygrywa, buja się po Lidze mistrzów w no, fazach nie grupowych, tak. ale, ale... ale... wtedy mówiono, że wieczna szkółka, że Ajax wiecznie też. Tylko, że Ajax teraz wprowadza mniej młodych piłkarzy z kadry swojej niż Roda Kerkrade czy PSV Weindhoven, tak? No, to i ta szkółka no. też nie funkcjonuje, nie tak, funkcjonuje tak samo. Nie funkcjonuje tak, jak I powinna. I to też jeszcze, też było widać, widać czasami po prostu zdarza się takie pokolenie, no. no tak, to jest genetyka, no tak, czasami, tak. po czasami po prostu odpowiedni moment, się... w którym wchodzi PlayStation i zamiast... Tak, bo, to zamiast, byli... grać, bo nie, zamiast grać nie, nie, w piłkę, grają. Jeśli to, jeszcze to byli Holendrzy, to jeszcze w dużej części wychowankowie w ogóle Ajaxu. No. Wszede, Słuchajcie, bo dużynie. tak powiedzieliście, pewnie o tym spotkaniu Guardioli z Mourinho, yy, to jest pewne, że ten Mourinho do, tego, do tej części... Znaczy, no że... Abramowicz złożył mu ofertę. Mhm. To jest pewne. Pewne jest to, że ma dzieci zapisane do szkoły w Londynie. A poza tym pensja, którą ma Mourinho... W Romelu... Londynie jest 28 klubów, no, ja dokładnie. wiem. Ale raczej trenerem Queen's Park nie zostanie. Tym bardziej, to że z, z, z, z tego, Wim. co mówią, to pensja ma być 250 tysięcy funtów tygodniowo tak. dla Mourinho. Yy, więc ktoś tam wyliczył, bo kontrakt ma być chyba na... Nie pamiętam, na 4 lata. Mhm. Wychodzi mu skromny 50 milionów funtów za cały kontrakt. A co? Więc... Yy... Jak widać po, po tym, na co się... Na pewno odrzuci <głos> <głos> i pójdzie do West Bromić Albion. <głos> znaczy, mało tego, nie że, że, że on ma tam przecież taką ławkę. Jak popatrzyłem na kadrę obecną Chelsea, na to, jak niedużą kwotą trzeba tą drużynę wzmocnić, po to, żeby. Jaka, była szkoda, Jaka szkoda, że ją rozwali, tak? Znaczy, pewnie za 2-3 lata, jak będzie z niej odchodził, to ona rzeczywiście będzie na łopatka. Niekoniecznie ją rozwali, no może Czy znaczy, no, no, znaczy wygra w międzyczasie no, coś, no, tak? No, wygra Na, na pewno. pewno. Znaczy, A może podejść do tego optymistycznie. On już się starzeje, staje się starszym no Optymistycznie fanem. starzeje może się, się. może się uspokoi, nabierze dystansu. Znaczy, nie, no, nie, znaczy. Ja sobie. na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to, to co jest mu proponowane czyli poszedł do Anglii, bo. Jego tam media kochają. On porażki jakie miał. Ciebie tego swoich... kochają. No w Chelsea jest legendą, tak? Mimo tego, że nie Zawodnicy wygrał... Ten, nie mimo, nie mimo, że Dęski. paru gorszych trenerów wygrało więcej niż on. Mało tego, po nim, mało, tak? tego mało tego. Chelsea <laughs> przez ostatnie dwa lata po nim wygrała więcej niż całe, w czasie całej jego kadencji. Avram Grant y, wygrał więcej, y, Ancelotti wygrał więcej. Benitez nawet wygrał więcej. Ben Benitez wygrał więcej Benitez to ja jeszcze... Można to traktować tak <laughs> jako policzek w twarz. <laughs> to, <laughs> no to, to jest policzek. I Di Matteo też wygrał więcej. Musimy mówić o Murinie nawet w tym momencie, kiedy nie jest trenerem niczego. Znaczy, bo To jest, dosyć, dosyć, to jest dosyć istotne. Ale o czym ma Doktor Zabada? A <grym> mi też jakieś tam parę, parę no może miesiąc, może, może więcej y, temu słyszałem, jak Mourinho zarzekał się, że Lewandowski będzie grał u niego w drużynie, gdziekolwiek to będzie. Tak. Więc jest, można ten temat zgrabnie powiązać. Aha. Mało tego, widziałem taki artykuł, w którym porównywany był Robert Lewandowski do Romelu Lukaku. Czyli zawodnika, którego pewnie, jeżeli Mourinho zostanie trenerem Chelsea, to pewnie go ściągnie z powrotem. bo no, Myślę, bo że jest... po tym sezonie na pewno, bo Lukaku bo to jest miał świetny sezon. Bo to jest druga droga, tylko młoda. No. <śmiech> <śmiech> silna jak, jak, jak tur, no. wielka jak stodoła, jak stodoła, silna jak, silna jak jeszcze tur. coś potrafi. Mało tego, z tego porównania w tym angielskim artykule wynikało, że Lewandowski jest lepszy niż Lukaku, czego jakby w Polsce nikt nie chce zauważać, bo Lukaku to przecież żadne porównanie ale dla Anglików to jest jakieś porównanie. Dlatego, Nie no jest, że bo Lukaku miał im... świetny sezon, bo ten, Oczywiście. ten no, grał rewelacyjnie. No. Mimo tego, że zaczynał często mecze z ławki, ale to jest koń, to jest po prostu zwierzę do strzelania goli, no, także... On go przy, takiej, przy takiej pomocy, jaka jest w Chelsea, przy dograniu na centymetry, to tak, na bałma, polu karnym szóra. jest nie do zatrzymania, ma piłkarzy, no. przecież tam ten Oscar to. Ja mam czasami takie wrażenie, że w Polsce to dziennikarze Azard. i kibice myślą, że tych piłkarzy z najwyższej półki to robią w jakiejś fabryce na Księżycu i zrzucają na ziemię. Niemieckiej. Bo, tak. Niemieckiej, bo to jest coś nieprawdopodobnego po prostu. Brak wiary na przykład w to, że polski piłkarz może cokolwiek osiągnąć. Tak, tak. ja się spotkałem z takim na przykład. No to jest e, nieprawdopodobne. A, propos, a propos finału, mm, tam słyszałem takie opinie, że że on w finału to nie będzie oglądał to, co za finał. Bayern-Borussia, bez sensu. Ja mówię, że ja to będę oglądał chociażby dlatego, że no trzech Polaków w finale, to, to takiej historii nie było nigdy i nie wiadomo, kiedy się powtórzy. nie no Mówiąc o tym, się. że Bayern-Manachim od dwóch sezonów no jest zdecydowanie jest na najlepszym świecie. na świecie. Nawet jakby Wisła Kraków absolutnie... zagrała w finale Ligi Mistrzów, to nie będzie tam trzech Polaków. Nie, teraz już są. Czy jest... teraz tak? Ale jak dojdą do, jak dojdą tak, do finału, to nie będzie. Będzie, nie będzie. Nie, natomiast chciałem powiedzieć, że, że jakby... E... Jest najbardziej Odpowied... polski zespół, jaki mógłby Odpowiedź... zagrać w finale Ligi Mistrzów. Odpowiedź była taka, że to, że gra w finale trzech Polaków właśnie świadczy na niekorzyść finału. Że po prostu to jest to. niemożliwe. No, no, no. wiesz co, to, to, to, to, to... to, to patrząc, patrząc na wyniki polskiej reprezentacji, to rzeczywiście można... Ale to się, się Ale wie... nie przekłada. Nie rozmawialiśmy wygrać, rozmawialiśmy tak. o tym wielokrotnie. Ja to, mnie to tylko zastanawia, bo jakby w tej całej histerii, która wybuchła wokół Borusi Dortmund, tego, że ona doszła do finału Ligi Mistrzowi tam grała. Generalnie rzecz biorąc, mówi się tylko i wyłącznie o Lewandowskim, a Klopp powiedział bardzo ciekawą sprawę, tak, że piszczek, najlepszym, najlepszym zawodnikiem, zawodnikiem Borusi Dortmund uważa, że jest. Najlepszym polskim. No. Znaczy, I on to ciekawe... mówił, to, i, i mówił też wcześniej, że najlepszym zawodnikiem tego sezonu jest Piszek, o którym jest absolutna cisza. No w polskiej prasie oceny polskich piłkarzy były takie, że Piszczak dostał najniższą ocenę. Za, za A grał najlepiej. Ale to, to świadczy o tym znaczy, jak znają się polscy Nie wiem, nie wiem czy wyłapaliście taką informację w ogóle, która, ukazała się, która się w Polsce w ogóle nie ukazała. To też o czym świadczy, że duet Błaszczykowski-Lewandowski, jeżeli chodzi o liczbę goli i asyst, jest najlepszym duetem obcokrajowców, jaki kiedykolwiek zagrał w Bundeslidze. To jest wynik, który bije wszystkie pary argentyńskie, chilijskie, brazylijskie, holenderskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powinni zamieszkać ze sobą. Ludzie, którzy teoretycznie niby się nie lubią, ilość asyst i bramek, wspólnie strzelonych. No, i nie strzelonych. muszą się lubić. No. Nie muszą, no muszą grać w piłkę i grają, jak widać, oni, oni się szukają na boisku, zupełnie podświadomie. Szkoda, że tak jak wielokrotnie mówiliśmy, nie, nie można ich ustawić tak samo w reprezentacji Polski, żeby mogli się szukać, czy we dwóch, czy we trzech, czy nawet teraz z tym Zielińskim powołanym z Udinezy. to bardzo fajne powołanie akurat trenera Wracając, no, jedynie, Wracając do jedynie, Gdyby tego nie zrobił, to... No wiesz, no. On no. akurat powołuje świetnie, gorzej potem. No wracając do tych... <grymne> tak. Wracając do tych no, polskich... Powinniśmy mieć dwóch, powoływacza i ustawiacza. I ustawiacza tak. Tak. Wracając do tych polskich kompleksów, to chciałem go powiedzieć, że duży szacunek, jeżeli chodzi o to dla Kucharskiego, bo y, wielokrotnie słyszałem w różnych wywiadach, kiedy on mówił, że jakby jego głównym przesłaniem i filozofią jako menadżera jest to, żeby pokazać że, że można, tak, pokazać młodym... Nie, pokazać Teraz mój... nie rozśmieszyłeś. Jego nie, nie, nie, nie, nie. głównym celem i przeświadczeniem i wszystkim, że są pieniądze, które można zarobić Dobrze, na swoich zawodnikach. Ale można, filozofia zarabiania pieniędzy może być różna. I filozofia, która polega na tym, że można będę... Można być zarab... Kołakowskim, tak, który, że będę, tak, że będę się bije z sobą, o to, gdzie cię sprzedać. Tak, tak. A można być tak, że pokazujesz młodemu zawodnikowi, popatrz na takiego Lewandowskiego. Jeżeli będziesz, potraktujesz swoje życie i swoją pracę jak przedsiębiorstwo, jako biznes, to ja zarobię. którą musisz... No, Oczywiście, ale, że zarobię. No, ale, no, zdrowe, tak, no, no, ale jest to ty, lepsze podejście Ale ty niż. też zarobisz masę pieniędzy, tylko musisz y, zacząć się traktować w taki sposób, że jesteś zawodowym piłkarzem. Nie idziesz na no piwo tak, znaczy... tak, po meczu. Nie robisz tego typu rzeczy. Y, dobierasz sobie odpowiednio znajomych. Całe swoje życie podporządkowujesz w swojej karierze. Mądrze wybierasz kluby. Nawet tak, że wybierasz klub, w którym teraz może zarobisz mniej. Ale on, że tak powiem, ale daje ja ci, zarobię więcej. Daje ci, daje ci pewną przyszłość, no, no, ale... nie, no Przepraszam, no, Lewandowskiego wybory były zawsze bardzo dobrymi wyborami, jest no, od, od, od, od, od współpracuje. Znaczy, no, to jest złego słowa na niego powiedzieć nie, nie lepsze, że podejście menadżerów a, takich, tak. tak A że tak powiem, to... menadżer piłkarski, którego tak. praca jest bycie menadżerem piłkarskim, chce na tym zarobić pieniądze, panie Erneści, niech pan mi daruje, ale to chyba jest normalne, tak? <grych> Ernest jak nie, masz dobre znaczy... paliwo, jesteś właścicielem no. stacji benzynowej, to ona się lepiej to, to paliwo sprzedaje, niż jakbyś miał to paliwo złe, a do tego jeszcze... Tylko ja mam wrażenie, że Pan piłkarski prowadzi swoje interesy na zdrowych zasadach. Tak, nie, to jasne. Mówisz? no. Rower, znaczy nie, no bo że prostu... tak ci powiem, bo ty na rowerze jeździsz. Rower ma dwa koła. Jeżeli, jeżeli jedno z nich jest zablokowane, a jest to, nie wiem, management. Jednym jest management, ja drugim nie, ja, jest zawodnik. Ale ja nie mówię, że ktoś blokuje, no to... ja tylko... Ale są takie jak, wypadki. Jak słyszę takie, takie, takie, ja. takie słowa, jak mówi pan redaktor Kondraczyk, to to bardzo ładnie wygląda w amerykańskim Ja Oczywiście. myślę, oba koła kręcą, to się nie pieniądze. Cynizm polskich emerytów jest przerażający. No mam... Nie, no bo Kłarski wyszedł z do dobrego założenia, że zamiast y, krótkofalowego zysku, czyli szybko kogoś sprzedać, byle gdzie, byle zarobić, tak. no on sobie wymyślił, że zrobi sobie piłkarza, którego powoli doprowadzi tak. do takiego momentu, że po właściwie no i są te legendy na ten temat, tego jak on dzwonił i mówił do wszystkich, że będzie miał ma zawodnika, który będzie gwiazdą światowego formatu i wszyscy się pukali w czoło, jak im to opowiadał. To legendy. No. No. I jak się okazuje, warto było gdzieś tam odpuścić parę złotych wcześniej, po to, żeby teraz na tym jednym transferze Lewandowskiego tak. pewnie zgarnąć więcej niż w całej swojej karierze. Znaczy, prawda, prawda, prawda też jest taka: słuchajcie, że, że, że to, to nie jest tak, że menadżer od początku do końca decyduje o tym, gdzie idzie piłkarz. Nie, no jasne. Jeżeli piłkarz nie chce iść do szachtara i nie chce grać na Ukrainie, to go żaden menadżer do tak, tego nie zmusi. Ale, Dlaczego no. ale... y... znaczy, znaczy, to teraz zakładasz? Nie, że, nie, że, nie wiem, czy widziałeś. Że... Nie wiem, żeby... Ale właśnie nie wiem, menadżer, czy... menadżer Kołakowski próbował zmuszać szołka, tak, żeby tam, tak. on poszedł tam, gdzie on nie chciał. Nie wiem, czy widziałeś wywiad ostatnio z przecież ja ze swoimi piłkarzami ja ich mam 50, 40, ja z nimi nie muszę rozmawiać no, oni muszą mi wierzyć tak. to nie jest prawda no, tak. jeżeli, jeżeli nie rozmawiasz swo ze swoim piłkarzem no to, on, to jak on ma ci wierzyć, to jak on ma ci wierzyć tak? i dlatego stąd się bierze yy, stąd się bierze niewiara Pawła Wszołka w to, że yy, Kołakowski chce go dobrze sprzedać Bo Bo Paweł z... Wszołk rozumie, że jest tylko pionkiem, który yy, jest którego tak. no to nie ja zmieni od... menadżera no, no. tylko, że ma kontrakt ważny no. do października i nie może tego zrobić Pakta sunt servanta. Pewnie zmieni. Pewnie, no tak, oczywiście, tak, że zmieni. Tak, tak bym, znaczy, tak bym Paweł Szołek, no, <śmiech> może zmienić się wiele. To tak. znaczy, prawda że Paweł Szołek przestał też być, że tak powiem, tak ważną kartą przetargową, jak był e, wtedy. E, wtedy pół roku temu, mm. tak, czy tam no, 7-8 miesięcy temu. Natomiast to nie jest też zawodnik, który zbliża się do piłkarskiej emerytury i on sobie raczej poradzi, znając jego podejście e, i gdzieś tam się obudzi. Ofertę dostał z Legii. E, to jest oferta, o, o której on nie chce w ogóle rozmawiać. No i Dostanie pewnie kilka innych ofert, tak samo jak Miłosz Przybecki i paru innych piłkarzy Polonii Warszawa, Wełna, Pazio i tak dalej. Oni wszyscy odejdą. Albo odejdą z tego powodu, że dostaną karty zawodnicze na rękę, tak jak Łukasz Piątek, bo trzy miesiące co najmniej niewypłacana jest im pensja i to w świetle polskich przepisów powoduje, że mogą odejść. Albo odejdą, bo po prostu są do kupienia. Jak tak tam jak w ogóle tak jak każdy piłkarz tak. w Polonii. No. Zadam takie pytanie, jak tam szczegóły sytuacji w Polonii Warszawa w tym momencie. No, szczegóły są proste. Pieniędzy nie... Nie ma. Do wczor... przelew, przelew idzie. Przelew z, Wiednia. Nadal. przelew z Wiednia idzie cały czas. Płynie łodzią. No, ale nie, no, wiesz, problemy są na łodzią, łodzią z Wiednia. No. Nie, na łączach są problemy. Nie no, nie, no, problem na łączach jest taki, że król ma niepołączony jakoś specjalnie prawą półkulę z lewą półkulą. Z portferem ma przede wszystkim. Nie, nie, ja myślę, ja myślę, jak, ja myślę, jak ma zapłacić, jak nie ma z znaczy czego, no. Ja myślę, że, po, jest że bardzo lewą ku, półkulę z prawą. Ma, no, bo sobie świetnie radzi. Nie mając pieniędzy, cały czas Nie jednak... Nie kupił klub na Kupił przykład. klub, tak, i, znaczy, i, wiesz, i wszystkim wmawia, że, że nadal cię, te jeżeli... pieniądze będą i ten klub nadal funkcjonuje. Ernest, jeżeli dostajesz 8 milionów z Kanal Plus i kupujesz klub za 5 milionów, to ile ci zostaje? No, bo jednak no ma połączone. Widzisz, ma połączone. To nie w tym e, rzecz. No, tylko, że okazało się, że niestety wydatki ma większe niż niż znaczy, wydatki to on ma wekselu większe. nikt nie widział żadnych pieniędzy. No właśnie, na tym to polega. Interes... Także ja myślę, że tak. lewą półkulę ku, ku z prawą ma świetnie połączoną. Tak. To jest Tutaj tak zwany interes mlego. jednoprzepływowy. Pieniądze płyną w jedną ja stronę. Ja myślę, że on ma po prostu taki chwilowy paraliż w momencie, w którym ma nacisnąć Enter w przypadku przelewu wychodzącego. Znaczy, piłkarze pieniądze zobaczą prawdopodobnie dlatego, że zapłaci je firma Murapol, która została stała chwilowym sponsorem Polonii do końca tej rundy i po prostu zobowiązania jakie na siebie przyjęła finansowo, zupełnie przypadkiem pokrywają kwotę, którą y, y, klub jest winny piłkarzom. To też jest świetny motyw. No, no, się... zostać, zostać sponsorem po to, żeby wydać pieniądze. I Nie, się dlatego że firma firma Murapol, firma, Murapol, firma Murapol, ma prostą kalkulację. Tak. Y, oni są sponsorem pod No Właśnie, to jest to jest, to jest to jest niewiarygodne. I w tej chwili są sponsorem dwóch klubów. Jeden ja mam... z nich, jeżeli dostanie licencję, a będzie to Polonia, to w lidze zostanie. Mało tego, jest jeszcze cały czas szansa, że zagra w pucharach. Drugi z tych klubów, jeżeli Polonia dostanie licencję, to Podbeskidzie prawdopodobnie z tej ligi spadnie. Czyli już wiadomo. W związku z czym... To jest tak, Panu Bogu świeczkę, diablu Ogarek, a no tak, jakoś a, zostaniemy a jak, a jak z klubem. Polonia nie zostanie, nie zostanie licencji, pod się utrzyma? Utrzyma. Wtedy. Więc zostaniemy wtedy albo z Podbeskidziem w ekstraklasie, albo z Polonią w ekstraklasie. Więc to jest taki, taki deal, no dosyć polski. Wydaje mi się, że był, kiedyś pamiętam, albo nie w polskiej lidze, bo w ligach innych poważniejszych są takie zapisy, że, że nie, nie można, można być sponsorem e, dwóch właścicielem, sponsorem. Nawet przecież były problemy. Abramowicz był właścicielem Chelsea oraz jakiegoś klubu w Rosji. To jest bardzo naturalna I, i, był tak, tak, i był taki moment, kiedy te, obie te drużyny grały ze sobą grały w z... europejskiej i, z... i, i no. No, też tam były poważne problemy, no tylko, że z Abramowiczem chyba a, trochę ze sponsorami, to jest, się... ze sponsorami to jest trochę inaczej, bo e, UEFA dopuszcza to, na przykład Fly Emirates, który jest sponsorem wiem, kilku w tej chwili drużyn, za chwilę będzie sponsorem jeszcze Realu Madryt, także ma na koszulkach Milan, nie, no też prawda, tam jakieś no tak takie duże firmy tak. samotne na to sponsorem, to jest zupełnie inna historia niż jak jesteś właścicielem. Czy tak, ale, no jeżeli... nie, ale jest sponsorem rzeczywiście. No, no. także znaczy to, to, znaczy to jest w ogóle sytuacja dwuznaczna bardzo, ta, która się teraz odbywa. Natomiast jeżeli to ma się skończyć tylko tym, że zawodnicy dostaną wreszcie pieniądze po roku pracy za darmo, no to okej, okay, niech będą. Polonia i tak skończy przy... Przy tym przy zezwoleniu mazowieckiego związku piłki nożnej w czwartej lidze, no i tak to i tak to będzie. No. I tyle. Nie Nic ma co nie tu ma dużo specjalnie wiec, owijać w tę bawełnę. To los trzeba będzie stracić. No a właśnie, widziałem, że kolega redaktor zawada bardzo pochletnie wypowiadał się na temat wywiadu udzielonego przez gołębieskiego. Tak. W którym bardzo, bardzo, bardzo, bardzo chwalony był Wojciechowski. Znaczy, wiesz, no bo. Który jeszcze niedawno był od wiary, od. Ale był znaczy, chwalony, to znaczy, wiesz, bo to jest. Nie, tak... nie no, on go chwalił, proszę cię. Jak... Chwalił go, wystawił mu piękną laurkę. Znaczy, tak, znaczy bo to jest tak, jak filmkarza... porównujesz ciężką grypę z dżumą, to nagle okazuje się, że ta ciężka grypa to. Ale on w ogóle nie o tym zdrowie. mówił. On nie mówił w ogóle o finansach, mówię o podejściu Wojciechowskiego do gry, o podejściu Wojciechowskiego do ewentualnych tego, Ale w ogóle ale... nie mówi o pieniądzach. Ale my komentując pracę Wojciechowskiego na zewnątrz, my nie wiemy jak on rozmawia z piłkarzami, nie wiemy jakim jest, jakie on ma plany i czy on chce wygrywać wysoko, czy chce mierzyć wysoko. My wiemy to co widzimy z punktu widzenia człowieka, który no, fatalnie prowadzi klub. Tak? Z jednej strony mierzy wysoko, z drugiej strony działa fatalnie. To jest to, nawiązując do Vive, bo wrócimy do tego tematu. Bertus Serwas uznał, że nie zna się na piłce ręcznej. Jest kibicem, zostawia pieniądze, zostawia serce, poświęca się, ale na piłce ręcznej się nie zna, więc zostawia dyscyplinę sportu. Dość odważne stwierdzenie. Ludziom... Ludziom, znaczy, on tak twierdzi, no ja widziałem taki wywiad z nim, że on powiedział, że on na piłce ręcznej się nie zna, dlatego znaczy. Bycie szefem w ogóle, generalnie, gdziekolwiek polega na tym, że jeżeli się na czymś znam słabo, to zatrudniam ludzi w każdej z tych dziedzin od siebie lepszych. A tak naprawdę ja jestem od tego, żeby koordynować to wszystko i płacić, tak, tak żeby ludzie mieli warunki do pracy. Na tym polega bycie szefem. Bertus Serwas, zdaje się, rozumie to, bo w biznesie i w sporcie jakoś mu wychodzi. Natomiast Wojciechowski jest typem szefa, który chciałby robić wszystko za, za ludzi, których zatrudnił. No, i to niestety się nie sprawdza. No. Sprawdza się bardziej niż, niż u króla, nie. Który, się nie, nie, który, nie który nie zarządza. Ma nie, ma, nie ma pieniędzy. Nie, no ten plus. Nie ma pieniędzy. Mało tego, firma mu upadła, jeszcze nie wiadomo, komu on tak naprawdę szefuje, bo nikt tej firmy w Warszawie nigdy nie widział. Także to jest w ogóle potwór zbudowany na piasku, który wiadomo, że się rozleci. No. Mówię o firmie króla. Przypomniałem się tak zupełnie spoza dziedziny piłki nożnej. Ostatnio rosyjski miliarder, słyszeliście o takim panu, który się nazywa Alisher Usmanow? Tak? A, że kupił ten, tak? Co? O to, o to, że nowy klub? Nie, nie, no. nie kupił klubu, tylko wydał to lekką ręką 100 milionów dolarów za spadające akcje Apple'a. No on powiedział, że on generalnie wierzy w tą firmę, te 100 milionów wyjął z tylnej kieszeni. Jest, jest wart tylko 20 milionów. 20 milionów wypadło na podłogę w tym czasie. Jak to się doceniamy? Za dwa, na 20 miliardów dolarów. Czyli obrotu, to tam 100 czyli obrotu, obrotu, to, obrotu, obrotu rocznego ma. 10 razy tyle. To znaczy, wiesz co, istotne bardziej jest tutaj to, czy w sytuacji, kiedy złoto tanieje, ty je kupujesz, no. czy, czy nie? Albo masz wiarę w to, że złoto nie, no, się podniesie. Tak, oczywiście, że ale tak. e, w porównaniu do tych naszych bązów, to, to, to, to zapytany powiedział tak: odpowiem na wiele pytań, bo ta konferencja prasowa z nim, odpowiem na wiele pytań, jedno o jedno mnie nie pytajcie: skąd mam pieniądze? To jest bardzo skomplikowane. <ślad> no, u Króla też to jest. Długa to skomplikowana, i skomplikowana historia. U, u Króla bardzo skomplikowane jest to, skąd nie ma pieniędzy. <ślad> No ale to jest to bardzo polska przypadłość. Znaczy, już, już, już włoscy bankierzy w średniowieczu, czy tam na przełomie średniowiecza i renesansu odkryli, że pieniądz jest rzeczą abstrakcyjną. Także... Oczywiście, że tak. I na przykład na, genialne interesy robi się na upadających rzeczach. I na, i na wirtualnym na Wspomniane inwestycje. Tak, tak. Więc tutaj wirtualny pieniądz nagle wyprodukował. Mm. Wiesz, jakbyś, ale panie zrób... Mercie, ile by pan nie pracował, to na wirtualnym pieniądzu i na wirtualnej firmie i na długach prawdziwych, które pan jest, nie wyciągnie pan w ciągu roku dwóch milionów złotych na przykład. No nie. A niektórzy potrafią. No to prawda. No, a z drugiej strony okazuje się, że mistrzem Polski może zostać drużyna, w którą pompuje pieniądze miasto, telewizja. No to jest bardziej logiczne. Sponsorzy Pepsi Cola, w której za tą akcję w ogóle zwolniono wszystkich prawie, którzy za to odpowiadali. W sensie za akcję z, z nazwą stadionu, dlatego że... No to, to jest skandal. Też no. mówiliśmy o ten temat. Także no z... teraz ja może być na sta sta sta stadion narodowy imienia Biedronki. No, wiesz, no wiesz. Allianz Arena jest Allianz Areną, ale nie jest Stadionem Narodowym. A Wembley jest no, Wembley. Wembley, a Wembley w ogóle nie nazywało się nigdy Wembley, bo Wembley jako stadion powstało jako Empire, Empire Stadium of Wembley. No, miało to być stadion całego Imperium Brytyjskiego. tak? A taka nazwa się utknęła, że Wembley jako dzielnica i w ogóle. Że stadion. To Stadion Narodowy jak się powinien nazywać? Imperialny Stadion Narodowy. Nie, ale... Saska Kempa. Saska Kempa Stadion. Nie, ja nie wiem, kępa. czy po tej stronie to, to jeszcze, S to jest jeszcze Praga kępa. Północ. Ale coś wam zadam wam pytanie. Wiecie, dlaczego nie ma, y, nie ma żadnych zdjęć z pierwszego meczu międzypaństwowego piłki nożnej między Anglią i Szkocją w 1872 roku? No, nie wiemy. Bo fotograf, który był wysłany na mecz uznał, była już fotografia, uznał, że nikt tych zdjęć nie kupi, bo jest to mało interesujące wydarzenie. No i słusznie. No, dzisiaj jego wnuki prawdopodobnie byłyby jednymi z bogatszych wnuków, z bogatszych o, wnuków świata, biorąc pod uwagę, że guma ser Alexa Fergusona z ostatniego meczu poszła za 700 tysięcy euro. Są takie przypadki. Był też ten, ten pan, co tam zobaczył, przesłuchał taśmy Beatlesów i stwierdził, że tak. z tego nic nie będzie. Ta, taka muzyka już się skończyła. No. Mało tego, facet, który jest na okładce, B-Road, niedawno odkrył, że jest na tej okładce. Tak, tak, ten za tym trabantem. <grym> <tam> tak. <znowu. grym> Bo on właśnie skojarzył sobie fakty, że on akurat wtedy był na ulicy i dopatrzył się samego siebie i też całkiem dobrze z tego powodu zarobił. No, jak no, nie zazało <grym> To jest nie byle co. No dobrze, to przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Do czego my, my dalej? Może być bibel polski. Tak, tak. A, jeszcze chciałbym, żebyśmy skomentowali jedną rzecz, jeżeli panowie się, redaktorzy, odniosą. Bo to, co mnie zaszokowało i zdziwiło w czasie, bo nie widziałem wcześniej tego typu rzeczy w wykonaniu Lewandowskiego, to było zachowanie Lewandowskiego, to znaczy deptanie. Które po... przewidział, przewidział zresztą redaktor Karol. Karol że, że, że Lewandowski tak, jest trochę ta... huliganem. Właśnie mi się wtedy odniosłem do jogurtem. Tak. Dokładnie. Myślę, e... że wyszło, wyszło z niego. Znaczy, i... Nagle za... miałem takie poczucie, jakbym Pepego zobaczył. Czepew. znaczy, tu różnica jest spora, dlatego że on tak niby przypadkiem. Znaczy, ja sobie to. Ja sobie to. Obej Nie, obejrzałem, sobie, obejrzałem sobie to wielokrotnie. On stanął na nogę. Powiem ci tak, gdyby chciał to zrobić tak naprawdę z pełną premedytacją to obciążyłby tą nogę do końca. Stanąłby by. No nie. On stanął nie. na tej nodze i tak nie wiedział. Stanąć, nie stanąć i szedł, tak. nie Niezdecydowany, panie niezdecydowany był. Panie trochę, jak, trochę jak nie wiesz, czy wsiadasz do... do, do, do tramwaj, Czy tramwaj, czy tramwaj 22, plan, czy tramwaj 24 to jest twój właściwy. Tak stajesz na tym stopniu i później się cofasz. Jakby tak, to zrobił on tak... Cristiano Ronaldo... Albo no, Pepe, tak albo Pepe, to by się pepe, nie zastanawiał. Znaczy, no, A pepe no, po prostu spojrzał w górę, nie, nie, Pepe spojrzał w górę i tak się przyszedł po ręce Messiego. Bo on właśnie zobaczył... Bitwę. A dacie mi skończyć, czy nie? Zachwycił się nad lotem ptaka. Nie, dla mnie czerwona kartka. Dla mnie czerwona kartka, natomiast to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że uważam, że to jest tak, że tam, nie wiem, szczególna brutalność, czy tam... No mu krzywdy nie zrobił żadnej, tak? Natomiast... Messi też przeżył. Natomiast, no, wiesz, ale nie wiem, czy pamiętasz odpowiedź, odpowiedź Federacji Hiszpańskiej, która... LFP, która powiedziała, że gdyby mu obciął palce, stąpając mu po stopie, to wtedy zajęlibyśmy się sprawą. Tak odpowiedzieli panowie z Komisji Sędziowskiej no, na ten temat. Tutaj, no to tu... właśnie, dokładnie tak nie, samo. Nie, bo w tym wszystkim nie chodzi o to tak naprawdę, czy to było mocno, czy lekko. Tak? Chodzi o, zam o zamiar. To była hamówa. No. Jeżeli masz zamiar, nie wiem, możesz się patrzeć w niebo, ale jeżeli stajesz komuś na nodze, no to dostajesz czerwoną kartkę. No i tak samo było tutaj. No Właśnie, bo Lewandowski czasami się tak zachowuje, że może chciałby komuś naprawdę przywalić, tylko zastanawia się, że jestem taki dobrze wychowany i tego nie robi. No nie, nie, nie. nie raczyłem, I on coś. tak do końca tego nie zrobił. Natomiast... <grym, <grym, tak był tylko trochę w To nie bo... <grym>, była jego noga. Nie, bo, nie, bo, w tej... bo on ryzykował, czer... on wiedział czym ryzykuje, ryzykował czerwoną kartką, którą powinien dostać. Natomiast to nie jest sytuacja, w której jadę do końca wyprostowaną nogą i chce komuś zrobić ewidentnie krzywdę. Gdyby chciał zrobić krzywdę zawodnikowi w tym momencie, to by po prostu stanął na tym kołku. A może po prostu nie wyprostuję tej nogi i dzięki temu może nie dostanę czerwonej kartki, a i tak mu przyłożę. Nie, bo on mu nie przyłożył. Bardziej przyłożył Dante, wtedy kiedy był rzut karny. a Dante to, co ciekawe, człowiek, który gra od trzech miesięcy piach, nagle po raz kolejny wychodzi na środku na środku obrony i znowu gra piach. Nie wiem, dlaczego Henkes nie zauważył tego, że jego zawodnik ma głowę gdzie indziej od dłuższego czasu. No, mało ale brakowało jakoś zepsuł, wygrywa, więc zepsu, myślę, Ale że... mało brakowało zepsułby Bayernowi mecz, bo Dante, który jest reklamowany jako jeden z najlepszych środkowych w ogóle obrońców ostatniego sezonu, moim zdaniem to tak, tak źle grał w ostatnich trzech meczach ale ligowych, że nie powinien w ogóle grać w tym finale. Jeszcze taką mam refleksję, że nie da się przejść w lepszym stylu na emeryturę niż zrobił to Jupp Henkes. No z tą emeryturą, To jak no, się no. okazuje. Jak się okazuje, to on tak tą, tą emeryturą strasznie. Tak, okazało a się nagle, że real... niby odchodzę na emeryturę, ale tylko w Niemczech. Tak, a mogę sobie pójść do realu. A realu. Gdyby, gdyby przypadkiem zadzwonił do mnie Peres, no to. Co ciekawe, w wypowiedzi agenta Juppa Henkesa Jupp nie ma agenta. Nigdy nie miał. To Kucharski jest, powinien do niego zadzwonić. To jest, jakiś, to jest jakiś gość, który nie wiem udziela wypowiedzi w jego imieniu, ale jeżeli udziela wypowiedzi w jego imieniu, to powinien powiedzieć, że, że nie jest agentem Jupa Henkesa. Jupa on Henkes... mówi tak, przechodziłem właśnie obok i, I, słyszałem, i słyszałem, ja Henkes, słyszałem, że Henkes, bo mi powiedział... Że, że Peres do niego dzwoni, tak. bo mu komórka. Tak. No. A no no raz i... spojrzałem na wyświetlacz i na najmieszane Peres. Tak. A prospoznałem, że to jest Jupp Henkes, więc przyszedłem Wam opowiedzieć. Tak. Jestem jego agentem i tak. biorę 10% od jego przejścia do Realu Madryt. Co informacją pewnie dla Realu Madryt byłoby najlepszą, gdyby Jupp Henkes rzeczywiście do Realu Madryt poszedł. No to Bo... prawda. No, ale, panie redaktorze, mówiłeś, że nie pójdzie. No mówiłem, że nie pójdzie, ale ulubione słowo polskie, ale <grym> pieniądze w tym wszystkim jeszcze no. są. No, nie tylko pieniądze, no ale jeżeli jest tak, że nagle wygrywa się Mistrzostwo Kraju, wygrywa się Ligę Mistrzostwów, znaczy, tak, być może się, wygra się jeszcze puchar i będzie się, to najlepszy to, to, czy, w historii z, Bayern z w mówi, A może jeszcze można ze dwa sezony po prostu znaczy, do wiecie sił. Jest jedna rzecz w Realu Madryt. To jest dziesiąty Puchar Europy, i to jest rzecz, która, jeżeli jakikolwiek trener ten Ta, puchar znaczy, że oni są strasznie tam no, napaleni na, na ten Jeżeli, na to, jeżeli jakiś trener przyjdzie i ten puchar zdobędzie, ja, ja wam przypomnę w jakich okolicznościach Hub Henkes wygrywał siódmy puchar Europy dla Realu Madryt wcześniej Real Madryt, Puchar Europy, to w latach 60 no, tak, tak, był pierwszy Pierwszy, pierwszy, taki, pierwszy naprawdę. Taki, tak naprawdę. po powrocie. O, pierwszy, znaczy, pierwszy z powrotu. O. Tak, tak, no, tak, pierwszy że... w nowoczesnej piłce. Tak, no, taki, no, tak, tak, tak ogólnie rzucić. Mało tego, przegrał wtedy ligę z Barceloną, był czwarty w lidze, został zwolniony za ligę, ale, ale tak naprawdę dzięki niemu to Real wrócił na... wrócił Pojawił się tak naprawdę. No, no, to po pojawił się, czasu, Real pojawił się w lidze mistrzów. Realu w lidze mistrzów nigdy nie było. I jakby można powiedzieć na to, ma tak naprawdę świetną, gotową kamandę w realu. To jest kwestia tylko i wyłącznie poskładania jej do, do kupy. Znaczy, bo... jest tam kilka procesów, które, które się wiesz. Pierwszy to jest portugalski rozkład, czyli Mourinho pewnie zabierze jednego, dwóch piłkarzy ze sobą, co robił zawsze odchodząc z drużyny. Pewnie zostanie kilku piłkarzy, takich jak SN, których nikt czy Contrao, których nikt w klubie nie chce i, i, i oni nie zostaną. No Ale no póki że... to są cały czas nazwiska takie, że jeszcze tak. da się ich sensownie sprzedać. Jasne. Real w ogóle dobrze sprzedaje, także tam nie ma biedy. I nie mówię o tym w sklepie. Popularnie. No ale prawdopodobnie kupią Isco, co jest w ich wypadku posunięciem bardzo rozsądnym. Pytanie, kogo kupią sobie do ataku, bo Iguain pewnie odejdzie. No i tak dalej, i tak dalej. Real to real. Będą mieli bardzo mocną kadrę. Bardzo mocną. Jak będą mieli pokazał, że z kadry średniej w ciągu półtora roku może zrobić kadrę bardzo mocną. Jeżeli dostanie kadrę bardzo mocną, może walczyć o ten dziesiąty Puchar Europy. Będzie walczył Yy, nie wiadomo, pewnie z Barceloną, pewnie z Chelsea. Nie wiadomo, jak z Manchesterem United będzie po tym, jak odszedł z No, i, i, no i... Tak odszedł nie odszedł. No odszedł, odszedł, już, już nie, no, już. Wiesz, już. Nie no, jest, jak on odejdzie jest... tak jak skończył karierę, to <głos> tak, odszedł, odszedł i został dyrektorem sportowym. No. Nie A no, wiesz, został, ja, ja został nabrak... członkiem zarządu. No, dyrektorem... ja, mam, ja, mam, ja mam taką wizję cały czas że David Moist pierwsze 10-12 meczów meczów poprowadzi ser Alex nie, przegrywa po prostu te mecze, idzie słabo i nagle ser Alex ściągamy go z, z loży wipowskiej na ławkę no, tak jak było ze Skolsem, nagle brakło w środku pola człowieka ja myślę, do grania nie, ja myślę, że akurat w tym wypadku ten wybór yy, Moisa jest wyjątkowo przemyślany znaczy ja uważam, że Mojc to jest świetny trener do, do Manchesteru. To jest, to jest, to... Znaczy, tego, moja... tego co znaczy, czytałem, ja po że, tego że rozmowy, moja... rozmowy toczyły się już od pół roku i że generalnie rzecz biorąc, nie, no, sam, sam, sam, sam Ferguson sam, wybrał, sam... natomiast po prostu moja wyobraźnia cały czas nie ogarnia tego, że, że on nie będzie się mecz, nie, że nie mecz, będzie sasa. to mecz Manchesteru i, nie i nie będzie. na ławce będzie siedział ktoś w ogóle, znaczy, znaczy, nie kto w tym momencie. A ja zawsze myślałem, że człowiekiem, który zastąpi sera Alexa, będzie Martin O'Neill. I gdyby Martin O'Neill pewnie mądrzej wybierał kluby, w których pracował po Celticu Glasgow, to. Yy, ja kiedyś tak myślałem. To, to są były takie głosy, bo przecież Ferguson już. Yy, ile? 5-6 sezonów temu. Zapowiedział no ale wiesz, kariery. Ferguson też mówił, że dla niego idealnym następcą byłby Mourinho, i, i, i, i no, takie to, te to głosy taki... też były, i on to, też o tym to mówił. To zobacz wiem, sądę wiesz. na stronie Manchester United, ilu ludzi chce Mourinho. No ale to nie chodzi o sondę... <śmiech> nie, wracajmy do Mourinho. Nie chodzi, nie chodzi o sondę... Tylko chodzi nie, o no, bo wybór To nie Fergusona. jest trener dla, dla tego zespołu. No. Ferguson, jak widać, uważał kiedyś inaczej. No, chodzi mi o to, że nie, no, dokonał wyboru. Ja uważam, że świetnego. No. Tak naprawdę to jest świetny trener dla, dla Manchester United. Dlaczego? No, jest... no, bo ja podejrzewam, że to jest, jeśli Mojs się sprawdzi, no, to może być tak, że to będzie kolejna legenda, która przez ileś tam laty będzie ciągnęła Manchester. Także Ferguson, jak przychodził no, czy... do, do Manchesteru, też był młodym trenerem. Myślę, że też. No miał większe sukcesy niż moich na pewno, bo on zdobył No puchary... większe, bo on z Aberdeen wygrał z Realem Madryt no, no, tak, przecież w tak, no. tak. zdobywców pucharów, zdaje się, tak? Także on tam wybił głos. No, ale on był trenerem Aberdeen, tak? A nie trenerem, no, e trenerem drużyny nawet angielskiej, gdzie przecież wiemy, że prestiż takich drużyn jak Everton... Presti... Prestiż. <śled> prestiż. <śled> prestiż <śled> <Prestij> to... <śled> Przepraszam. Ale tak bardziej w Stanach ten prestiż. <śled> No, a kto jest właścicielem Manchester United? Ah, yeah! <laughs> Place of <about us. laughs> No nie, ale Prestige, <laughs> Prestiż Evertonu, czy Newcastle, czy Liverpoolu jest znacznie większy niż nawet dziesięciokrotnie z rzędu wygrywającego Ligę Szkocką Aberdeen, tak? E, więc zresztą... Wystarczy popatrzeć, co Berdino osiągnęło po odejściu e, Lexa. E, bo Widziałem niedawno taki dokument e, o pierwszym mistrzostwie Manchesteru pod wodzą Fergusona. E, właściwie cały sezon tam piłkarze się wypowiadają. Palister, Steve Bruce, wszyscy. Gary Palister, no. tak. E, z Bardzo z programu, brzydki. Tak, <gier>, <gier>, Niki Irwin Niki Niki, Bads Bads jeszcze, był wtedy, Niki jeszcze wtedy nie grał. Nie, nie e, nie to gra. Gra. Było, to był ten sezon właściwie zanim no wtedy dopiero Ryan Giggs zaczynał w tym sezonie grać. E, Gary Palister, tak. Gary Palister to też. To jedna śmieszna historia jest taka, że Gary Palister był jedynym piłkarzem w pierwszej jednastki szerokiego składu, który w całym sezonie nie strzelił gola. I w ostatnim meczu, kiedy już mieli pewne mistrzostwo, e, bo oni mistrzostwo zdobyli tak jak trochę jak legia, tylko oni mieli gorzej, bo oni zdobyli mistrzostwo w sobotę. Czyli w sobotę przegrał Aston Villa, swój mecz, co spowodowało, że oni są mistrzem, a w niedzielę grali mecz. A już jako mistrzowie. I na mocnym kacu. I oni w grać. sobotę wieczorem tak, poszli, poszli w balangę i grali na tym kacu. Po pierwszych 20 minutach chyba tak, stracili gola, no i dopiero się wzięli do roboty i dali radę ten mecz wygrać. I przy stanie 2-1 mieli rzut wolny. No i to była chyba 88 minuta, No i podszedł Gary Palister do niego i strzelił gola niespodziewanie. <grym> I właśnie była taka, taka, jak Steve Bruce powiedział, że no nie, mówi, mówi, nie, nie możliwe. no tego meczu nie się przegrać, jak Palister nawet strzelił gola, to już nie było szans. Natomiast co innego. Z też ładny. Tak. Natomiast, natomiast kilku, kilku śniuchów. E, natomiast chyba Brian Robson się wypowiadał, że zaczynał wtedy wchodzić gigs do składu właśnie. Co i tak mówią. No, Biegać. On nigdy tak, nie chodzi. Mówi, że on był właśnie bardzo, bardzo był szybki jak dostał tą piłkę, to już tak bieg z nią. Więc czasami właśnie podawaliśmy mu tylko po to, żeby odpocząć Trochę. <laughs> Nie, Ale później grający zawsze... Lee Sharp też grał podobnie. też Jak się do niego ja podało to ja się... można było się no założyć, nie, Lee że pobiegnie że... Li Sharp grał Sharp... no wcześniej, on już tak. tak, tak. Wcześniej składzie. tak. tak. Bo ja nawet się zawsze śmiałem z tak, bo on miał zawsze taką minę, że jak go na przykład przewracali faulowali, to on tak siedział i ma takie te oczy, tak zagłębione w sobie. I tak mówi zaraz, moment, o co chodzi? Biegłem. Przecież biegłem. Dlaczego siedzę? No cóż, to taka to młodość, taka, taką sedę się płaci no, no. Nawet na starość tak ma A on w końcu zakończył karierę? Nie, jeszcze nie Brian? Nie, bo nie, nie. wiem, że, że Skols powiedział, że teraz już definitywnie Że już na no, pewno nie wróci. Jak ja Eachon jak tak. tak, Definitywnie ten, ten, ten po raz trzeci. trzeci wraca Trochę jak Michael Jordan też No i Paul Scholes. No, są tacy, są tacy, to nie mogą krawić. A zawodnik Wilson stwierdził, ale... że będzie grał do 50. Przecież najczęściej mają to bokserzy. No, no tak, oni mają. Wiesz, to nagle przychodzą, i... kładą ci papierek i o to liczysz jak się okazuje, że... O, tylko no, że w boksie, tak, w boksie można wyjść na ring, na ring tylko po to, żeby dostać w czerep i się no, ale <laughs> wiesz, I ale Nawet w wieku 50-kilku lat. Może. I świetnie na tym tak. zarobić. No tak, tylko że czasami trzeba na przykład zrzucić, nie wiem, w ciągu dwóch miesięcy 14-15 kilo. No, tak. e, przy okazji Żeby ktoś Cię nie żeby zabił. Cię nie zabił. Ja, ja serdecznie, trudne, serdecznie trudne wszystkim polecam trening bokserski, bo to jest rzecz, która uczy pokory. I to taki nawet bez boksowania, tylko taki po prostu siło. To jest, znaczy, bo to jest trening ogólnorozwojowy i on uczy pokory, bo nagle zdajesz sobie sprawę, jak człowiek jest dętką. Eee, no. znaczy, wiesz co, no, tak naprawdę wystarczy założyć kilowe obciążniki na ręce i wejść do ringu i zrobić dwie rundy, czyli sześć minut walki z cieniem. I nagle się okazuje, że to co ci się wydaje, jak siedzisz przed telewizorem na temat jakiegokolwiek boksera, okazuje się, że wytrzymanie walki z nieistniejącym przeciwnikiem przez 6 minut po 20-minutowej rozgrzewce wcale nie jest takie proste. No, nawet nie trzeba rękami ruszać, wystarczy potrzymać ręce w burze. Tak? Przez, przez znaczy, no, no, ale musisz jakieś ciosy tam wykonać. Tak, ja, tak, tak, tak no, można tak, wieszać tak, świranki ja, ja czasem mam teczkę jak, jak, pokazują, jak pokazują treningi, bokserki albo na filmach to zawsze jest tak, oni tą gruszkę tak, tak naparzają tak. tak regularnie tak machają rękami tak że tak odskakuje tak, ale tak nie, wiem, czy, nie wiem czy wiesz ile ona waży no ja wiem, właśnie mówię, że to wygląda tak bardzo łatwo a tak naprawdę znaczy tu chodzi o rytm tylko, a nie o bo ta ja gruszka waży ja tyle co balon obciągnięty skórą ja próbowałem to się nie da. Nie da się. Znaczy, nie no, Oni znaczy to umieją, niemożliwe. bo to robisz, to robisz to, musisz umieć złapać. Znaczy, boks to jest rytm, tak? Boks to jest jak Ja sobie, ja sobie prawie rękę połamają. bo jak złamiesz rytm i spotkasz warcającą gruszkę, no, i jak próbujesz się uderzyć, to, znaczy, to w... garstek pęka. No w ogóle jest tak, że generalnie przy dobrze wykonanym ciosie taki tradycyjny worek bokserski powinien zostać w miejscu. Jak worek ci lata w prawo i w lewo, który waży tam kilkadziesiąt kilo, to znaczy, że coś robisz źle po dobrze uderzonym ciosie w punkt worek zostaje, a ty wtedy możesz, tak jak przeciwnik. A ty odlatujesz na drugie Przeciwnik. Nie, ty... <laughs> to to chyba tak rodzaj. przeciwnik, który znaczy, w tym momencie nie... też się trafia i ty Bork, odlatuje. Worki w odróżnieniu od przeciwników nie kontrują. No. Dobrze, porozmawiajmy o wiwe. Dobrze. Wiwe zostało mistrzem Polski, tak jak przypuszczali wszyscy Niechujmy. na początku sezonu. <grym> więc. No, nie, ale to... Ja pamiętam taki sezon dwa lata kiedy, tak. temu, kiedy też wszyscy 3, uważali że no, Wiwe musi by. zostać mistrzem. No ale od tamtej pory, znaczy, tamtej pory tak, nauczyli się. Że... W tym przypomnijmy, roku przypomnijmy wygrał dwa tak... momenty w tym sezonie. Pierwszy moment był taki, że Wiwe pojechało do Płocka w sezonie regularnym i przegrało siedmioma bramkami. A drugi moment taki, jak. rozmawialiśmy o tym, że to nic. Ale to był bardzo zły mecz. A potem był taki moment, kiedy wypadli Chupic, Buntic i Sztlek i okazało się, że wszyscy zgodnie stwierdzili, Powrócili. że Vive nie zagra ani w Final Four, ani nie wygra Pucharu Polski, ani nie wygrali. Nie, O Lidze nie, chyba nie, tak nie mówiliśmy. Nie, nie, nie. nie, o Lidze to tak, rozmawialiśmy, nich, nie, nie, rozmawialiśmy tylko i wyłącznie, że bez, Lidze włączy, że bez Lidze i tak poradzą, w Lidze Mistrzów będzie, będzie ciężko, bardzo tak. ciężko. O tym rozmawialiśmy. Znaczy, w Lidze Mistrzów byłoby bardzo ciężko, gdyby nie losowanie. No ale okazało się, że i losowanie mamy, mieliśmy świetne, i, o, i No i mało tego wrócili. po losowaniu. Rzeczywiście najlepszy mecz chyba, jaki widziałem ostatnio, to był ten właśnie z Metalurgiem, gdzie Viwe straciło, tak. straciło 8 goli w pierwszej połowie, 7 w drugiej. Później poszedłem no, jeszcze... demolka. No demol, to była demolka. Taka sama demolka jak de, zdemolowanie azotów w Kielcach 49 do 21 i gdyby Viwe chciało, to rzuciłoby ponad 50 bramek. A z kolei mecze z Płockiem były o tyle dziwne, że siedząc, oglądając trzeci mecz, który miał decydować o mistrzostwie z redaktorem Emerytem, w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, że pierwszy mecz do przerwy było 17-14, drugi mecz było 17-14, tak, a, a w trzecim meczu wszystko wskazywało na to, że będzie 17-14, ale skończyło się 16-13. I tylko dlatego, że, że Vive w drugiej połowie, nie wiem dlaczego, postanowiło zagrać zupełnie inaczej. Ten mecz jeszcze był, tylko że w trzecim meczu, w którym... Płock miał być siłą przeważającą. Po pierwszym meczu u siebie łapiemy przeciwnika na kontakt 2 do 1. Od pierwszej do ostatniej minuty to prowadziła drużyna z Kielc. Nie no, bo różnica potencjałów jak i, zresztą tak jak rozmawialiśmy na meczu no, różnica potencjałów, potencjałów na ławce, na, na, na ławki no, tak, poza no, tym o trener też, o trenerach o tre nawet, tak, nie, nie, nie, nie tak o na ławce A poza Kisiel tym, to jest ale, ogarnięty trener ale to no. poza no, tym, ale poza wiesz, no, tym ale wiesz, sami nie rozmawialiśmy atmosfera w Płocku jest fatalna przecież widzieliśmy co się no, robi, jak się przepychał z Kisielem i znaczy w ogóle w całym klubie nie tylko na to wiesz podczas meczu jeżeli podczas wiesz trzeciego meczu decydującego zawodnik z trenerem przepycha się w ten sposób no na ławce. No, to, to jest fatalne rozwiązanie. Poza tym no, nie oszukujmy się. No, znaczy tak, jeżeli no przewaga, przewaga, tego... przewaga, przewaga potencjału, jeżeli chodzi o umiejętności zawodników i tak dalej, no, po stronie Vive jest miażdżąca. To jest po prostu miażdżąca historia. To jest tak samo jakby, nie wiem, porównywałbyś Barcelonę do Legii. No, to, jest, to, jest, to jest coś takiego. No. Znaczy jest Kisiel bardzo rozsądnie przewaga. na konferencji prasowej po pierwszym meczu który jeszcze nie był takim... Było wiadomo, że drugiego dnia w Kielcach e, grany jest e, kolejny pojedynek I było wiadomo, że jeżeli w pierwszym meczu Vive wygrywa siedmioma bramkami, e, a nie grało czterech czy pięciu podstawowych zawodników, bo są oszczędzani na drugi dzień, a e, w Wisła nie ma ławki, to w drugim meczu to jest będzie 11, 12, 13. Jedyną pozycją porównywalną, znaczy jedyn, jedyną pozycją, na której są porównywalne umiejętności, to jest tylko wichary. To jest... To jest no ale jego, jedyny, zmiennik, jedyny, jego zmiennik, proszę ja zmiennik jest... w pierwszym meczu zagrał bardzo dobry mecz. No dobrze, no, no wiesz, no, słuchaj, Pani z Polskiego bym nie usłyszał. Mówię, jedyną, jedyną pozycją... W pierwszym meczu zagrał bardzo dobry mecz. Jedyną, jedyną, jedyną pozycją, na której te zespoły są w jakiś sposób porównywalne, to są No nie, no jeszcze, jest, jeszcze no. jest Jonea na skrzydle, który jest bardzo mocnym skrzydłowym. No jest dobrym zawodnikiem, ale... Nie, no To jest skrzydłowy absolutna top trójka w Polsce. tak? Oprócz yy, Opró dwóch i... i... Oprócz no, dwóch... No to jest no, problem. I, i, I o tym rozmawiamy. Tak, ale jeżeli nie ma, nie ma... No... No to... Chodzi mi o pozycję, o obsadzenie pozycji. No, to jest... no tak, no, no, no, znaczy co tu dużo gadać. No no. Vive, vive w takim gazie, w takim momencie sezonu, e, jeszcze na takim uniesieniu, które to, awans do Final Four spowodował, tak? że czujemy, że jesteśmy mocni. Bardzo. E, no i, poza tym myślę, że jeżeli chodzi o przygotowania w ogóle fizycznie i, i przygotowania do wioseny do, do no do to, było sezonu, widać, to było myślę, że było... oni też oscylują w tym momencie. Teraz ma być ten punkt kulminacyjny właśnie. No, czyli... Było widać podkaczyku, Tkaczyku, który generalnie porozbijany, cały sezon kontuzje i tak dalej i, i Tkaczyk wychodzi na mecze z Płockiem i co? W jednej połówce sześć goli rzuca. I to jak? Po akcjach, gdzie na nogach mija zawodnika, po prostu błyskawicznie kończy akcję rzutem z 8 metra. No, no, takiego niestety, no, takiego no, Tkaczyka to ja ostatni raz widziałem na Mistrzostwach Świata, jak Polacy zdobywali srebrny. Yy, odjechało srebrę. jeszcze bardziej niż yy, całej lidze Polskiej no tak, ale kisiel, niż, niż niż kisiel było to do tej pory Kisiel na konferencji powiedział i myślę, że to Final Force powoduje, że odjedzie jeszcze bardziej no już wiadomo, że przyjdzie Reichman na skrzydło no. czyli skrzydła w Vive to, to, to jest mega moc tak? no ale to widzisz, tutaj, tutaj znowu zaczynamy, znaczy świetny ruch no. chodzi o to, przyspieszamy grę Czyli to, no co tak. się dzieje w to, co, europejskiej To, co, piłce to, co zrobił Wenta ze, ze zmianą jakościową, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Znaczy, gdy no... Wszyscy mu to zarzucali, że nie umie tego zrobić. Okazało się, że umie. Okazało się, że wie jak. Okazało się, że wie jak szukać piłkarzy, w ogóle cały klub. No, a oprócz tego no to wracając do tej myśli Kisiela, on powiedział, wiwe zrobiło dwa wielkie kroki do przodu. My, jako płoc, zrobiliśmy jeden gigantyczny do tyłu. No i to się to, to pokazały wyniki tych spotkań, szczególnie drugi mecz w Kielcach, gdzie tak naprawdę mogło być 15-16 bramek przewagi, jakby wiwe nie zaczęło grać na wrzutki i bawić się pod, no, pod te, publiczność, ta, no to zagrali, to byłaby miazga. No skoń, to byłaby no. miazga taka jak z tym Metalurgiem, albo, albo prawie jak z tymi Azotami. Czyli okazuje się, że tak naprawdę bliżej jest Kwidzeniowi i Azotom do Płocka niż całej tej trójce do Wiwe. Do Taki jest układ sił w tej chwili po tym sezonie. No, szkoda, szkoda, szkoda. Znaczy każdy z nas, łącznie z kibicami Wiwe łącznie z działaczami, z którymi rozmawiałem po drugim meczu, byłymi dyrektorami sportowymi i tak dalej, wszyscy życzą sobie ligi złożonej z pięciu, sześciu mega mocnych drużyn w której trzy, vive... trzy drużyny mocne i byłoby super. Ale małymi sto... krokami. No małymi tak, krokami. Pierwsze tak. za parę lat. Niech będzie no, niech będzie nie wiem Puławy albo znaczy, wszyscy by chcieli, żeby ta liga wszyscy nawet, nawet w Kielcach, mówię o byłych zawodnikach, o ludziach, z którymi rozmawiam, no, wszyscy napędza, chcą, napędza w wszyscy w ogóle chcą tego, żeby to było tak jak włącznie. we Francji, jak w Hiszpanii, jak w Niemczech oby, tak? że Wszyscy potrzebują rytmu To co mówi Bogdan Wenta Bezcenny dla nas, dla drużyny Jest czas spędzony w fazie grupowej Ligi Mistrzów Czyli to, że gramy regularnie Mecze z drużynami grającymi różnorodnie Na wysokim poziomie Wygrywamy, bo wygrywamy, bo walczymy Ale walczymy, a nie do przerwy prowadzimy 15 bramkami, czy tam dziesięcioma no, tak? no właśnie o to chodzi I no. tak drużyna uczy się wygrywać I to co Bogdan Wenta mówi, że na Final formy nie jedziemy się od nikogo uczyć. Jeżeli cały sezon grasz na takim poziomie, na jakim grasz, to do, na Final Four jedzie się tylko po zwycięstwa. Jeżeli jedziesz tam się uczyć, to znaczy, że niczego nie wygrasz. I ta drużyna ma świadomość tego i to jest super, że, że oni rzeczywiście tym żyją oni wiedzą, że ta Barcelona jest w zasięgu ręki. I jeżeli zagramy taki mecz jak z Metalurgiem, albo zagramy tak jak z Płockiem w drugim spotkaniu, czy tam no nawet w pierwszej, o piwce ręcznej w zasięgu ręki. To, to, to Vive może zagrać w wielkim finale Ligi Mistrzów i to jest rzecz, która jeszcze parę no, lat wioska, temu nie mieściłaby się nikomu w głowie. No, z drugiej strony, jak popatrzymy na skład osobowy Vive, no to dlaczego nie mają się uczyć? Przecież tam jest pół reprezentacji Chorwacji, która jest tak. czołową reprezentacją e, na świecie. Tak, tak? No. Jest, no, jest Najlepsi Polacy. Najlepsi Polacy, Uzupełnieni jeszcze reprezentant Serbii. No Serbia też w tej chwili, to właściwie jest czołówka światowa. Zresztą świetnie, świet... e... to, zmiany na kole... To co, to, co, to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zwrotność, bo Musa jest mało zwrotnym zawodnikiem. Ale wielkim. Ale wielki. A Stojkowicz odwrotnie. A on jest taki bardziej. Ale to, jak Stojkowicz się potrafi obrócić przodem do bramki, łapiąc. Nie, piłkę, no, nie, rewelacja. To Tak, jak koło się uzupełnia. Ja, jak obserwuję karierę Stojkowicza w Vive, to jest. Absolutny fenomen, bo on jak przyszedł i jak zobaczyłem, jakiego kołowego sobie wierzch prowadził, <grym> no, on, on wygląda Kiosk z warzywniaka. Kioskarz z warzywniaka, niski, z wielkim brzuchem. Znaczy, niski, jest telewizji. Jak na kołowego jak, znaczy, na kołowego. jak staniesz koło niego, to on już niski Nie, no, tak, no, ale jak jak na kołowego. piłkarzem w Iwe Kielce jest Mateusz Jachlewski, który jest 3 centymetry wyższy ode mnie. A ja zazwyczaj w towarzystwie uchodzę za takiego przeciętnie, <grym> raczej wysokiego. I to jest... I to 1,82 m <grym grym> To nie jest mało. A jachleczki ma 1,85 m, jest najmniejszy w drużynie, Oprócz czupicza, który ma 1,78 m. Ale skrzydłowi się nie liczą. w znaczy w średniowieczu byłbyś bardzo wysokim tak. człowiekiem. No, byłbym głowę wyższy od zawiszy czarnego. I jak ja zobaczyłem Stojkowicza, jak on wyglądał z tym brzuchem wystającym spod koszulki, to mówię rany boskie, kogo oni sobie sprowadzili. I potem oglądam te mecze i nagle widzę, że ten chłop ma pojęcie. o głowę niższy od innych kołowych obrońców, którzy stoją koło niego, on ich po prostu przepycha. On ich przerzuca, przepycha i sobie radzi z tym znakomicie. Teraz jeszcze schudł i stał się szybszy. Bo do tej pory on był mimo wszystko dość wolny. On jest nieprawdopodobnie silny. No, się weźmiemy ten dróg. No. Tak, Ale tak. teraz już, jak już go wprowadzi w moment obrotowy, to on się obraca. To prosto... jest trudno go zatrzymać. On ma końskie ścięgna, ma końską siłę, i do tego jeszcze teraz dochodzi szybkość i zwinność po tym, znaczy, jak schudł. warto też zauważyć, jaki postęp ta drużyna zrobiła na przykład już Jachlewski, o którym mówiliśmy. To jest w ogóle najlepszy ale, sezon. Ale Jachlewski już miał dobre sezony. Nie, ale już, to jest jego już, najlepszy już, już sezon w karierze. Już miał w sezonie, w którym uwaga, Grał na pozycjach na obu skrzydłach, gdzie, no gra, tak. gdzie ma do, do konkurencji. Torira, Olafsona, ma i ma Picchu. No, I to też jest też jego najlepszy inaczej, sezon w karierze. Inaczej, inaczej się gra, jak grasz z lepszymi zawodnikami. No. W czasach, a? kiedy on miał naprawdę dobre sezony, Kiedy, wchodzi, kiedy tak? grał, grali w Vive zupełnie inni zawodnicy. No. Teraz, teraz to jest zawsze Oceniając realnie szansę. Ma realnie przed Final Four, ja bym się ja bym się nie podejmował czegokolwiek wróżyć, dlatego, że sezon w Polsce jest dla no, nich no, zakończony. Wróżyć, wróżyć ja numer tego. To jest ja się, Final ja Four. To są cztery najlepsze drużyny w na na Europie. Świecie. Więc no. Równie dobrze można tę Ligę Mistrzów wygrać, jak i skończyć na czwartym miejscu. No, to to jest no, okaza, akcje, Tak inaczej tak prawdopodobie... vive, vive osiągnęło największy sukces w historii klubowej piłki ręcznej w Polsce. No i ciężko to, jest... to będzie powtórzyć, ale... Dlaczego? Ja myślę, że Vive ma szansę. Nie, myślę, pow -powtarzać. że powtarzać, powtarzać to ma szansę. Znaczy, co ciekawe... Met z Barceloną tak naprawdę... Ja to mam tak, że dla mnie to jest... To samo, że może przegrać i wygrać. Tak, znaczy, ja stawiam 50 wie, na 50. Ja myślę, że może wygrać ligę. Mistrzów, skończyć na czwartym Ja, właśnie, ja, myślę, ja myślę, myślę, że to wszystko no to... tak naprawdę zależy od tego, co oni będą mieli w głowach przed wyjściem na mecz. Nie, no jak... oni ja, mają ja myślę, głowę że o, il, o ich głowę akurat to by Ja się nie martwił. Się, wiesz co, bo, mam wrażenie, bo jeżeli Mamy chodzi o. Mamy sekund, kupa czasu. <laughs> jeżeli chodzi o umiejętności no. i tak dalej, to myślę, że, że, że Viva absolutnie może swobodnie do, do, dorównuje tym drużynom. Myślę, że tylko jest wyłącznie kwestia po prostu, jak oni wytrzymają no, ja to ja spokój. Mówię, pół, są... pół reprezentacji Chorwacji, Polacy, którzy, każdy z nich spędził parę sezonów w Bundeslidze. E, reprezentaci... Może pokutuje u mnie ten stereotyp, że jeżeli chodzi o polskie drużyny, to ja uważam, że największym przeciwnikiem polskich drużyn są polskie oni, drużyny, czy, tak, tak. oni sami, jeżeli chodzi o psychikę. Ale to zobacz, to jest, ale zobacz że siłą, y, y, siłą tutaj lidę, w meczach po... najważniejszych w tym sezonie, i mówię o meczach Ligi Mistrzów i o meczach y, z Płockiem, nie byli zawodnicy zagraniczni. To no, były to takie wypadki, jest, że, że Czupić rzucił 11 no. goli do przerwy z Metalurgiem. Yy, tak yy, Ale generalnie Lijewski, yy, Michał Jurecki, Jurecki, przede wszystkim. Jurecki no genia, genialny. No, w formie sezon, jest nieprawdopodobnej. No. E, właśnie Mateusz Jachlewski. No, genialny sezon Szmala, który po, po tym jak poczuł, że jest pierwszym bramkarzem po odejściu Markusa Kleverlego, no to on po prostu broni takie rzeczy. W jednej, w jednej ale obrona gra rewelacyjnie. No. Ob no gra dużo szybciej w obronie. Jeżeli no. obrona zagra tak spięta i tak silna, jak, jak zagrała właśnie z metalurgiem, no to Barcelona będzie miała bardzo, bardzo ciężką. No, będzie to świetny mecz. Cieszę Każdy się, będzie że nie ciężko. będę w tym czasie pracował i będę oglądał. <laughs> Każdy, każdy będzie miał ciężko. To nie wiem, widziałem wywiad z Filipem Kliszczykiem, też naszym znajomym, który powiedział, że w takiej formie Vive jest, jest w stanie wygrać z każdą drużyną świata. Ja się z tym zgadzam. To jest kwestia nie, no nuansów, to tak? jest kwestia dnia, to, nie, to jest kwestia takich. To nie jest tenis, gdzie możesz jak Radwańska wyjść i 6-1-6-1 rozwalić koleżankę z naprzeciwka, bo po prostu powtarzalność punktów i tak dalej. Tutaj czasami grasz w podwójnym osłonie. Albo 7, 6, 6, 7 i 6, 4. <śmiech> Jak, jak druga Radwańska. Jak druga Radwańska. Tak, o to ciekawe w ogóle, że dwie Radwańskie tak weszły w turniej. Nie? W ogóle... Ja w ogóle przeczytałem, przeczytałem to, że Radwańska wygrała, no było napisane tylko V. Williams. Nie wiem dlaczego w pierwszej chwili pomyślałem, że to Agnieszka Radwańska wygrała z Sereną. Też bo była dochodziła do mnie ta ta że to ula? Że to, Bo jeszcze nie Agnieszka, tylko ula i nie z tereną, tylko. Tak, ja z, w ogóle skumałem, z że w ogóle, Bo ja tak trochę krzyżek postawiłem na ulicy na ulice Radwańskiej przed tym meczem. I dopiero zobaczyłem tweeta od Agnieszki Radwańskiej, że dawaj ula. Nie Mówię, kurde, jak to dawaj ula. No to na Eurosport patrzę. A tu Ulka Radwańska prowadzi z Venus Williams. Mówię, Halo, o co chodzi w ogóle? No i rzeczywiście. no no okazuje się, że dwie radwańskie dalej, a z sióstr Williams tylko jedna. Nie, no, no, no to już jest troszkę... Ale to tak, no, ale czy inaczej. Ale radwańska, a No, Venus, da, tak. no właśnie, to... Tak. Jest, Gabarytowo jakby to była Agnieszka, popatrzmy. to bym się nie zdziwił, ale... No, ale ta że Ula, Ulka ganiała jest... ją strasznie po korcie. Ale nie wiem, czy widzieliście, jak męczył się nadal. Mam wrażenie, mam wrażenie. przypomniała mi się scena z jednego z filmów które Wojen, kiedyś, znaczy recenzja z filmów Gwiezdnych Wojen tam tej, tej nowej serii, że tam w którejś wygląda tak, że jakiś tam jedna postać walczy z jodą i to wygląda tak, jakby się opędzał od muchy. Tak, tak, on tak latał tym ja, jodem. Tak, tak. I to, i to było mniej więcej coś takiego. mi te koszmarne filmy. te to to było... filmy są. To tak. Pierwsze, tak, ale te, te, te nowe to są po prostu koszmarki, tak. Koszmarki. No tam... Ostatni jest jeszcze jakiś do obejrzenia, natomiast... Ta Nie, co teraz, on... to Kurde, kłapą uchem tak, z, z uszami. Tak. To jest jakaś Nie, no, to, to jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest dla tak. dzieci. To jest dla dzieci, tak. Ale i wracając, to, to właśnie tak to wygląda. Przypomina mi się też jeszcze Michael Chang. On tak też me, mecze no nie do zabicia, wybiegał. Nie? Biegasz z <głos> łapką na muchy, próbujesz zabić muchę i w ogóle nie ma bata. Nie? No, nie, gdzie, ty uderzasz, a on jest w drugim kącie pokoju. No, to może I też tutaj Ula tak wywalczyła. Ale ulegałem, do no. tenisa to nie wiem, czy wiesz, co powiedział yy, zdaje się Jurgen Klopp na temat y, oceny, kto jest najlepszym piłkarzem świata. I Cristiano Ronaldo to jest jak Michael Stich. Świetny tenisista, doskonale się zapowiadał. I wtedy pojawił się Boris Becker. Ale tak było. Tak było. Znaczy mało kto pamięta, kim był Michal Stich, ale rzeczywiście no, Cristiano Ronaldo, Michal Stich no, to tak, i Messi, Boris Becker. Taki też trochę rudawy, nie? No, Boris jak się pojawił, był pięknie rudy. No, no świetny. No, Nie, ja chciałem powiedzieć, że... Ale sukces Janowicza. Janowicz się odrodził. Znakomicie ja pokazuje. Że... Bo tak trochę krytykowaliście go na początku roku, natomiast jakiś tam też widziałem przypadkiem wywiad z Jerzym Janowiczem, ale seniorem. Jak zobaczyć wywiad przypadkiem? <grym> Bo ja nie mam telewizora w domu, Aha. więc jeżeli coś zobaczę... No idę ulicą, patrzę, a tu Janowicz udziela wywiadu na rodzie. I był i tak, za, zaraz <grym> obok dzwoniącego jest Henke, Henkesa, do Henkes, którego, tak. dzwoni, do którego Peres. dzwoni Peres. Przechodzę obok dzwoniącego Henkesa, on ma włączony na telefonie Manowicza. Tak, tak. oka Perez się... Peres mówi, że Janowicz się odrodził. Okazuje się, że Janowicz pierwszy raz w tym roku grał bez kontuzji. I... No to wiele tłumaczy. Tak, i to, tak, to sporo zmienia. Bo z Federerem to kurczę, szkoda była, no. Nie no, słuchajcie, wiesz, ja Chociaż ten, ten też mecz w... i, to jest, i, to jest, i to jest tak, że. <coughs> Federer pokazał, jak wiele jeszcze wiele, wiele, wiele prawa znaczy, znaczy, znaczy Nie, bo... wiele pod względem. Yy... Przede wszystkim psychiki. Tak. To I i podejścia, i takiej pewności, że sytuacji... siebie, i w ogóle powtarzalności pewnej. Każdy i... z nas pewnie grał w tenisa i wiemy, jak to jest, jak y, y, y, grasz piłkę, która wydaje ci się, że wszystko jest tak, jak powinno być. Wszystko, tak? Nie no tak. Ja nie Ułożenie wchodzi. ręki jest moment, masz 40-30 i grasz fenomenalny forehand po linii, tak? I okazuje się, że ten fenomenalny forehead zaczepia o taśmę i wtedy ci siada psycha. Jest 40-40, przegrywasz, punkt jest po meczu. Yy, a Federer ma taką pewność siebie, że on nie, my, on nie myśli, że jest 40-40. On po prostu wychodzi i gra piłkę. A Janowicz ma, jeszcze nadal tak ma, pewnie, nie, wiem, no nie siedzę w jego głowie. Nie brakuje cierpliwości, Janowicz, ale Mankowicz... to widać na meczu, że brak cierpliwości, że jest tak, że jak tylko złapie po prostu, wiesz, odrobi, złapie przeciwnika, to już nie na natomiast, natomiast, tak. natomiast moc tego zawodnika, jeżeli chodzi o serię, i forehand płaski. Ale co nie tylko. To, ale, bo w ale, tym, w tym, w tym turnieju, to nie jest tak, że ten nie zawodnik w tym, nie będzie wygrywał mecze, mecze jest Tylko że w tym turnieju widać, widać doskonale, że pojawił się u Janowicza backhand. No, I świetnie. To jest i, i, to, i to naprawdę dobry, i to naprawdę dobry, i ten postęp w porównaniu do tego, co na przykład widzieliśmy w Paryżu, on tam grał slicey. W Paryżu grał slicey. W Paryżu w zasadzie nie miał backhandu. Tu no. gra świetnie backhandem, coraz lepiej. No i przy tym swoim forhendzie, który. To który, który, no no jest miażdżący jest i przy serwisie nawet nie tyle co pierwszym, ale drugi serwis. To no jest. Tak, najważniejsze. tak wszystkim... drugą piłkę serwuje 190. Nie, bo to chodzi o to, bo, bo znaczy tutaj liczbę wszystkim... Asów, na przykład Federer, miał dużo większą od ten. I ten pierwszy serwis, który no, ale jest. Ale 30... kończący już nie 30. Tak? Tak. Ale serwisów. Ale to dlatego, że serwisy kończące miał masę serwisów kończących jako drugi serwis. Janowicz, drugi serwis, jego znaczy Janowicz przede wszystkim to, co musi eliminować, to niewymuszone błędy własne, tak? Czyli no, mnóstwo piłek, takich prostych, które mm. on psuje, ładuje w siatkę on I, to, gra, i to jest on niecierpliwość gra, tak naprawdę. Znaczy on gra znaczy, bo dużo on gra piłek na małe, agresywnie. na małe karo, gra, gra dużo, on dużo on nie chce piłek. się bronić, on chce atakować. Za każdym razem no tak, to jest, to, w tej, tej on gra stawić, agresywnie. Trzeba, trzeba trochę cierpliwości, tak? Czas sobie tę pozycję trochę wypracować, a nie... Czasami się ładuje, ładuje po prostu... W... Ale ja go doskonale rozumiem, bo ja na przykład jak grałem w tenisa, to zawsze też miałem tak. A, tak. Tak, no oczywiście. Chodziło mi jak To jest, o mnie, to jest jak fajne, to, to jest bo on jest zapamiętywał. Ile że osób najwięcej my... więcej twój mecz w tenisa? Jedna? To, to po, to, to, no może mój, mój czasem tri. dwie, czasem dwie. Dicho, dwie. Z Janowiczym jest fajne to, że poza tym... Trzy z rodzicami w sumie. że ę, my go, my go... rodziców nigdy nie miałem. Nigdy nie, nie miałeś rodziców i tu siedzisz do twórca. O Oto ja. Z morskiej tak. Piany, tak. Urodziłem się, miałem 82 lata. Trochę starszy byłem od Karolka. Partner nagle, bo objawił się. MS. Podział plechy. <laughs> no ale, ale generalnie on na przykład jemu brakuje gry na małe karo takiego, taki małe, takiego małego grania to co ma, to, co ma wielu no, znaczy natomiast mnie absolutnie nudzi tenis gdzie no masz 20 to... piłek po to żeby ustawić sobie e to, to, tak to, to miałem właśnie powiedzieć, że Janowicz dzięki temu jest zapamiętywalny, my go znamy, bo jest Polakiem ale myślę, że w tej chwili znają go wszyscy bo on gra inaczej, on gra inaczej niż właściwie cała czołówka no, wiesz, ilu, zawodników gra dropy, ilu zawodników gra dropy z serwisu tak? w, w czołówce, w, w, w pierwszej 25. No żaden. Ja, ja niedawno zdarzyło mi się oglądać mecz Andego Mareja z Gilem z... Simonem Który chyba. nie zagrał w Ronaldnego Garrosie. Ale po prostu Andy Marej dla mnie to jest naj, najnudniejszy tenisist, jaki się urodził w tej czołówce. Thomas, On, oni z Simonem Thomas potrafili tak, to nie to ruszając tak. się z miejsca wymienić 30, 30 piłek. No po prostu no. można było znieść jajko. Pamiętacie jak grał Musler? Musler się nazywa. Thomas Musler. Thomas musler. On jakby mu dać siekierę drzewo, to on by tak rąbał w to samo miejsce przez godzinę. nie? Tam biceps miał potworny i on po prostu... I tak samo gra Endymarej. Marej. On po prostu znaczy, na... na... zawróca jeszcze tutaj do tego turnieju. Aż zawodnik popełni błąd. Tak. Zaskakuj... Czasami Absolutnie tak rewelacyjną jeszcze sprawą jest to, że to wszystko działo się na korcie ziemnym. Teoretycznie <śmiech> dla, e, lejan, dla Janowicza najmniej sprzyjającym najwolniejszym no, korcie. Tylko teraz jest taka tendencja, że y, korty ziemne są coraz twardsze, a korty te sztuczne są coraz wolniejsze. Ale ja myślę o Wimbledonie. A ja wiem o czym ty myślisz, bo w Wimbledonie juniorskim, jak wiemy, troszkę już pograł w karierze. Ja myślę o Wimbledonie i myślę, że przy tej grze, którą poprawił zdecydowanie swojej, czyli, czyli poprawił backhand. Chodzi mi głównie tak, o Tak, ale bez woleja ale bez grając nawet genialny serwis Wimbledonu wygrać Wimbledon wygrać. Przy tej ilości ciężko. wygrywających serwisów drugich myślę, znaczy, wiesz, że... To pamiętam, to ale, ale Goran Iwanicewicz też kurczę grał przy siatce. Trzeba czasem pójść do siatki. Czasami Nie, ja trzeba. No Janowiczy do, do, do siatki. Janowicz idzie do siatki. <laughs> do sałatki. Do <laughs> tak idzie po sałatkę, ale... Problem w tym, że on potrafi na przykład mając kończący smecz wywalić go wałt tak. na przykład, tak? Albo nagle, nie wiem dlaczego, miał taką akcję z Federem, gdzie się chyba wystraszył i ten mecz zagrał taki lekki, że Federer dał radę go jeszcze odbić, tak? O, no a, i... propos, a propos tego, jeszcze wracając na sekundę do Uli, została uznana najlepiej lobbującą tenisistką. Lobbującą czy lobującą? Lobującą. <śmiech> lobującą. Tak? <Cena, śmiech> Scena <śmiech> <scenat śmiech> Lobu stalów <śmiech> zjednoczonych. <śmiech> <śmiech> <Wy zagłosujemy>. Lobującą. <śmiech> Lobbującą też, na ciebie. <laughs> Dobrze, słuchajcie, wiadomość z ostatniej chwili. Nie zadziwia nas ona w żaden sposób. Ireneusz Król nie zapłaci no, Polonia nie. Warszawa bez szans na licencję zagra w trzeciej lub w czwartej lidze. W czwartej. Ja ci od razu mówię, dlatego że jeżeli nie zapłaci tych pieniędzy, które ma do zapłacenia, to żaden związek, e, chyba że Polonia e, do, albo dostanie. Albo kolejnego, kolejnego za, zaćmy umysłowej i kupi sobie licencję do grania w drugiej albo w trzeciej lidze. E, co byłoby już kompletnym skandalem. Natomiast no to jest czwarta liga, jeżeli Mazowiecki Związek się do tego przychyli jakoś król mnie nie zaskakuje. Nie wiem, tym bardziej, że w tym, tak? se, w tym sezonie wygląda na to, że tam został zatrudniony niejaki pan Krzysztof Saks, jaki tak. widziałem jego ten który jest kompletnie beznamiętnym człowiekiem. To znaczy, tak. o, jego, jego interesują jakoś... dokumenty. Ja mam wrażenie, że on w ogóle się nie interesuje piłką nożną, bo Ale to tak kompletnie... Być. Gdzieś, to co, co, tak. co jego piłka ma obchodzić? E, tak, piłka tak, się ja... rozgrywa na boisku. Oczywiście. I on ma dokumenty, ma napisane 16 punktów, które ma klub spełnić, żeby grać. On sobie tam odhacza, wiesz, on nie spełnia. No to nie. No. Znaczy to, no, to, to wiesz, do domu, tylko, że tak? nie traktuje wszystkich klubów tak samo, bo jak już rozmawialiśmy na podczas znaczy podcaście, nie jedynie zagłębił. nie znaczy Spełnia warunki. No nie, bo podrzewam, że ma tam jakiś podpunkt, na przykład mówiący, 8 no, można warunkowo, tak? Można no tak. warunkowo, jest warunkowo dobrze. Tak, ale jeżeli, tak? ale jeżeli jeżeli I masz już. niepospłacane podstawowe rzeczy, no to nie ma żadnych warunków do obejścia tego, tak? Jeżeli nie zapłaciłeś za wynajęcie obiektu, jeżeli nie zapłaciłeś za ochronę, jeżeli nie zapłaciłeś piłkarzom o no że... nie, to nie mówimy o Polonii w tym momencie, bo no, to, jakby no tak, no, znaczy, jest jasna, to jest sprawa jest jasna, tak, no tutaj choćby nie wiem, jak bardzo naciągać fakty, no to się to nie się nie, nie da. da. Nie da się, absolutnie się nie da. I y, spotkamy się w przyszłym roku na trybunach Polonii Warszawa na czwartej lidze Spokojnie popijając drinki z palem. Ciekawe, bo... czy w czwartek z Piastem Gliwice Polonia zagra w a ogóle. A w pucharach jest... będzie grał właśnie Piast Gliwice. Jest niepopłacone wszystko. Piast Gliwice. Gliwice. No, Gliwice. No cóż. No cóż. No, nikt nie chce no, no. grać w pucharach, to będzie grał piasno. Wysław no. do tego zabiera jak. A znaczy, to też jest swoją drogą ciekawe, dlatego że. Yy... No już mówiliśmy o tym. Znaczy ja bym w ogóle. Tak. Nie wiem, czy. Bo to prawdzie nie zespoły. jest w żaden sposób usankcjonowane, w jaki sposób kolejne, określone miasta dotują kluby, które grają w ekstraklasie. To nie jest. Nie ma sankcji, tak? Czyli w Kielcach to jest, nie wiem, 5 milionów za rundę m, na przykład. Gdzie? Co ty odpowiadasz? Jakie 5 milionów? Złotych. miliony. No, to 3 miliony, tak? Polonia na przykład od miasta nie dostaje nic. Piast Gliwice, jego budżet to w większości jest budżet miejski. Jagiellonia, Białystok jest znaczy, no, zbierana. Prawda jest Lech, taka, nie, nie, prawda Lech, jest Poznań, taka że, jest że miasto Kielce kupiło, yy, stało się właścicielem. Znaczy miasto Kielce tak, ale jako ja podmiot gospodarczy ja, ja, ja mówię o tym, że generalnie klubu. mieszkamy w jednym kraju. Ale do, w którym, do czego zmierzasz? Mówię o tym, że albo, powinni, albo kluby powinny być dotowane przez Albo nie powinny być dotowane wcale. A dlaczego? A dlatego, że wszyscy gramy na równych prawach. No, ale Albo... to i tak wszyscy nie, gramy Nigdy nie, nie, nie graliśmy na równych prawach. Miasto jest prawa. takim samym przedsiębiorcą, jak tak, prywatny przedsiębiorca. No yy, Akurat tak w Polsce się składa, że russcy miliarderzy nie inwestują A w jaki sposób? W a, w jaki spo, a w jaki sposób? W związku z tym jest jaką jaką, miasta, drogą, jaką drogą wybierasz kluby, które grają w mieście, jeżeli chodzi o wsparcie? Wybierasz jeden? Ale to jest prywatna sprawa miasta, no, akurat inwestuje w to. No. A no, jaką no, drogą wybierasz inwestycje, których dokonujesz? Możesz mieć pretensje do tych władz miasta i na nie, nie głosować. Prawda no jest taka, że w, moje... w, no w Kielcach nie ma innego klubu. To jest dosyć łatwo. Kielcach Lubawski stwierdził, nie no mógłby dotować piłkę ręką albo mógł dot dotować siatkówkę. No. No, no, wiesz, no, wiesz, kwestia jest kwestia y tego, że jemu z punktu widzenia wyborczego bardzo, już bardziej nie opłacało nie. się ratować w koronę. Kielkarskich klubów? Ja, ja, no, jakimś kluby, tak jak się atest nazywał, czy jakoś tak? Atest? Nie, atest. No, jakoś tak podobnie. Klub, klub, <laughs> <laughs> nie. nie Mój pan od WF-u z podstawówki był tam trenerem. No i dlatego cię ściągnął, jako tak. szybkiego <laughs> overmarsa. No bo Transfer, słuchacze nie. nie wiedzą, ale redaktor jak się urwał po skrzydle kiedyś. To Markower ma to, to, to, to, to Jeszcze nie wrócił. To czasami się zderzył ze ścianą. Nieważne, że była na innym podwórku. To prawda. Bo on już był tam. No znaczy, to nie, bo mnie to zastanawia z punktu widzenia, nie wiem, konkurencji tak zwanej, tak? Czyli na przykład to, na co teraz plują kibice Espanolów w Barcelonie. Czyli to, że Barcelona, no w zasadzie nie Barcelona, tylko firma Nike, płaci prawie 100 tysięcy euro za to, żeby ubrać Krzysztofa Kolumba w koszulkę Barcelony. A gdzie w tym wszystkim Espanol, który jest również katalońskim, teoretycznie, chociaż nazwa wskazuje zupełnie coś innego, <ścoughs> klubem. I gdzie... Gdzie to wsparcie? Tak? Jeździsz po mieście, nagle widzisz na głównym pomniku miasta koszulkę jednego klubu, a w klubie są, a w mieście są co najmniej dwa. Co mają powiedzieć kibice Atletico Madryt, którzy Real Madryt jest dotowany przez miasto pod stołem, gdzie grunty są odkupowane za jeden. Za no, tutaj, jeden ale klub. nie no, tutaj rozmawiamy co mają o wszystkim, co wszystkim, że że mają dzieje się to kibice, oficjalnie. No. Co mają powiedzieć kibice, nie wiem, hutnika, warszawianki. Ale ty postulujesz jakąś i tak dalej. sprawiedliwość, że, że władze miasta mają dotować w taki sam sposób obawy? Tak! Dlaczego nie? Dlatego, że władze miasta postępują w sposób polityczny. A co? No wracając, to, wracając, sport... to nie jest zdaje się kwestia znaczy, polityczna. Nie, nie, a nie, jak, jak to nie? nie? A, a, a, a przecież nie jest. mówimy, że powiedz nie to, Powiedz to rzymskim cesarzem. Nigdy, nigdy tego nie mówiłem, że nie jest. To ja zawsze <grym> twierdziłem, to. że jest. To wy znaczy, się ze mną że dla nie władz, jest. Dla władz miasta masz na przykład taki takiej Warszawie, masz sytuację, patrząc na to zimno. To im się bardziej opłaca. Masz no, prostą sytuację. Masz klub, który ma więcej kibiców. więc tego to nie musisz tłumaczyć. Więcej wyborców ma... Yy, możnego sponsora lepsze zarządzanie lepsze zarządzanie i wyjaśnioną jakąś ja, sytuację związaną ze stadionem to znaczy co w tym miasto pomogło i daje tak? ci szansę A na ciągłość drugiej, z drugiej strony klub no co bez stadionu ciągłość, no, bez ciągłość funkcjonowania bez no, widzisz no, o tym znaczy a ja uważam na przykład że generalnie powinno być tak że jeżeli mamy pieniądze z budżetu na sport to powinniśmy dy nimi dysponować równo a to jak dalej sobie kluby ale poradzą co to znaczy równo równo względem W sensie przykład... równo jak masz, jak masz nie wiem w określonej klasie rozgrywkowej pierwsza liga przeznaczamy tyle i tyle na kluby w pierwszej tyle na drugiej tyle hmm. w tyle w trzeciej okay. tyle w czwartej jeżeli mamy sporty które są rozdzielone jakoś z budżetu czyli ale oni na przykład mogą też robić to, tak to dalej, z, punktu, z to budżetu reklamowego to... no nie ale przepraszam... Znaczy... no tak jest na przykład w Kielcach w Kielcach no jest okay. tak, że Kielce okay, są właścicielem klubu. Jest inna sytuacja. A oprócz tego na przykład sponsorem, sponsorem Korony i Vive są Targi Kielce. Przy czym Targi Kielce, które, których właścicielem jest miasto też, bo to jest spółka miasta, też jest tak, że Vive, znaczy Targi Kielce wybrały sobie, że oni chcą się reklamować poprzez Vive. I bardzo słusznie. Więc jest Vive Wybrali. targi Kielce. Oczywiście, że tak. Czy ktoś widział reklamę Targów w Kielce na. A Kronie? widziałeś jakieś. Jak im... Jest jedna mała. Nie, no są reklamy, ale. No są ale to właśnie chodzi o. To... A czy widziałeś jakiś drugi klub piłkarski w Kielcach, który domagałby się pieniędzy z budżetu? Oczywiście. Jakie? Od Orlęta. Od, od, od, Orl Orlęta Dąbrowa to jest inna gmina w ogóle. <laughs> Orlenta Dąbrowa. PKS poza tym inna Polonia Białoga. Tym, nie, oczywiście. Która to, znaczy, zajmuje teraz drugie miejsce ale, w tabeli B klasy i ma szansę grać w barażach. Rozdzielnik powinien być ja tak. że jeżeli Że jeżeli jest, jeżeli jest określona klasa rozgrywkowa, to powinna ale tak na nią być przeznaczona. Ale tak powinno będzie. być. Ale nie, Dlatego, że jest to niesprawiedliwe nie, po prostu. Nie. Dlatego, że wszyscy jesteśmy obywatelami danego miasta, wszyscy w danym mieście płacimy podatki i wszyscy powinniśmy mieć takie Samo prawo do dotacji, a nie ale nie dlaczego. Równie do, dlaczego ja płacąc podatki w mieście Warszawa mam utrzymywać inwestycje, które mnie koło dupy latają. Zaraz przyjdzie no, bo, bo przedstawiciel 90, miasta i powie, że... 90% twoich podatków tak, idzie że na, na, na rzeczy, które się latają koło Dotacje są dupy. proporcjonalne do liczby mieszkańców miasta, które kibicuje danemu klubowi. No ale nie ma takiego, nie ma takiego klucza, tak? No, nie, znaczy nie ma żadnego klucza. Więc znaczy, ja ja myślę, klucz jest uznaniony. Ja myślę, ja myślę, że, co powoduje korupcję? Myślę, że Polonia, Warszawa powinna zatrudnić tą Agnieszkę Radwańską, która jest świetnym lobbystą. Ule ule. ule, ule. Tak, ule jest świetnym tak. Ta. ule jest ule I miałaby grać na kortach warszawianki, I... która jest niedotowana, ja chyba że na legi zagra. I A, i trzeba to wtedy wszystko jasne. Bo i... na Polonii kortów nie ma. I trzeba po prostu zamiast płakać, wykonać konkretną pracę. I... Nie, pracę trzeba wykonywać. Ja nie mam pretensji o to, że praca jest wykonywana... Teraz organicznie jednym... od czwarty nie. ligi. Nie. Ja nie Będzie mam można. pretensji o to, że praca jest wykonywana w jednym klubie gorzej, w drugim lepiej. Bo to jest sprawa tego, jak klub jest zarządzany. On może dostawać pieniądze od miasta jeżeli upada, to powinien być z tego rozliczony. Ale jeżeli startujemy w ekstraklasie i mamy trzy kluby w danym mieście, to te trzy kluby powinny dostać tyle samo od miasta i co z tymi pieniędzmi zrobią, powinny być rozliczone co do złotówki. I te trzy, trzy kluby na punkcie, jeżeli, który jest fundamentem yy, przyznawania funduszy, powinny być traktowane w sposób równy, czy to jest Hutnik, Gwardia, Polonia, Legia, Sarmata, nieważne. Te kluby, które są w jednej klasie rozgrywkowej, dostają dajmy na to po 100 tysięcy złotych albo po milion. Obojętne. A później przychodzi zarząd z miasta, i co zrobiliście z tym milionem? Jeżeli jest na plusie, to jest na plusie. Jeżeli jest na minusie, to w przyszłym roku dotacje Pani, idą w dół według jakiegoś regulaminu, który ustalamy. Zadam tak? panu, panie redaktorze, pytanie. E, woli pan e, taką polonię, jaka jest, żeby psim swędem utrzymała się i została w ekstraklasie? Jakim psim swędem? Że to klub walczy o puchary. Ale poczekaj, dobrze, ale nie, ale psim swędem w sensie od strony organizacji klubu, od strony właścicielskiej. Chodzi mi o to, że wiesz, nie psim swędem, jeżeli chodzi o pozycję w lidze, tylko psim jeżeli chodzi o spełnienie warunków utrzymania się no, w lidze się e, dobra, dobra, ale poczekaj ale, ale wolałbyś, a, ale taką, nie, wola... nie, wolałbyś poczekaj, wolałbym, wolałbym żeby każdy klub mógł, w Warszawie mógł nie, dysponować, mógł, mógł mógł dysponować mógł, swoim gruntem nie zadałem, ale czego mieć najpierw no ale, y, a przepraszam, Alegia ma swój grunt? No ale, no właśnie, cały czas no. wracamy do tego samego. A dysponuje same gruntem i. miejskim. A Polonia dysponuje gruntem miejskim? Na jakich warunkach? Jak różnią się, jak, jak różnią się dyspozycja się Hutnika czy Gwardii Warszawa, która upadła? No to być może trzeba ale od czwartej mieście, ale ale zacząć to, a, orgi, organiczną pracę i zacząć budować. A zacząć od, od wymiany ale, zarządu Polonii Warszawa? Przez którzy będą w stanie... Moment, moment, lobbować Lobować na początku w gminie, Dobrze. potem na poziomie I tak dalej. budować zdrowy, ci zagwarantuje, że w czwartej lidze Polonia Warszawa będzie swoje mecze rozgrywała na stadionie przy Konwiktorskiej. Ale nikt Ci tego nie zagwarantuje. A przepraszam trzeba. Cię, a y, przepraszam, Stefan Lot, y, który kupował, y, kupował grunty razem z, z założycielami, z Gebetnerem, y, grunty Polonii Warszawa za swoje prywatne pieniądze, a prawo zdaje się obowiązuje również przedwojenne u nas, bo y, reforma Bieruta została, została unieważniona. Dekret. Dekret Bieruta. Ten grunt należy prawnie do Polonii Warszawa. No to Panie redaktorze, Pan jako kibic Polonii zaczyna działać. Jasne. Trzeba no co jasne, no to wiesz, no to jest tak, to jasne, wszyscy mówią, jasne, a ty, myślisz, a ty wiadomo, myślisz, że Piekarzewski że... i cała reszta, na co, się, na co się powołują w mieście? No dobrze, ale WOSIR widocznie, rządzi. Widocznie robią to źle. Może, może, no mają skupia, złych może nie można. Natomiast wiesz, no to jest, że to nie jest tak. Legii też nikt nic nie dał. tylko jak sobie wzięła. Da? A stadion skąd mają? No ale no to sobie wzięła w tym Z sensie, czego? że... Z budżetu miejskiego 3,80... No, ale ktoś, 70, no, 70, ale, ale sobie ktoś wylobowała. Milion. Ktoś w tym klubie to wylobował i się dogadał. Tak? Przelobował. Przelobował. przelobował, przelobował. Nie, przelobował no przelobował. No, no to, to, to, wró to wróćmy do początku mojej myśli. Nie wszyscy płaczą. Jeżeli gramy w tej samej klasie rozgrywkowej, dostajemy tyle samo pieniędzy. No, Ale nie żyjemy w komunizmie niestety tak to nie Ale to nie jest komunizm. A co to jest? To jest, to jest normalne dofinansowanie dla miasta. Jeżeli są trzy kluby wioślarskie, powinny dostawać taką samą no, kwotę. No niestety tak nie jest. Mówię no, Niestety, a... podkreślam. Niestety jest taka sytuacja, Ale ty, jaka ty, jest ustawiasz przyszedł... nas sytuacji takiej, jakbyśmy żyli w Stanach Zjednoczonych. Lobbying jest oficjalnie dopuszczalny. U nas nie ma czegoś takiego jak lobbying w Polsce. Jest do, oficjalnie dopuszczalny. W Polsce nie ma jest. Lob... Nie. Jest. Gdzie? Jest, no to. No, redaktor redaktor nie, nie, jest, zaraz. oczywiście, że tak. jest. No. Dobrze, Zaśnie. jest. Ja? Nie. Chyba, że to jest w wykonaniu u, u uli, uli Radwańskiej. Dobrze. Ale ona lobuje tylko we Francji. Dobrze. Polonię zostawmy z czwartą ligą. Ja powiem tak, z przyjemnością, be, z, czwa, z przyjemnością będę chodził na Polonię na czwartą ligę. Może będzie ich, może nawet z większą ja przyjemnością. Ja do B klasy niż, to będę chodził. Nawet może z większą przyjemnością Można. niż Wtedy z Polonią Białogon. Nie, to, niż w sytuacji. Polonię Białogon ma szansę awansować do A klasy. Może w Kucharze Polski tak, i zajmuje, zajmuje, drugą pozycję, zajmuje drugą pozycję i ma szansę w barażach o wejście do A klasy. Osobiście liczę, osobiście liczę na to, że lat. Polonia w czwartej lidze pożegna się z kibicami spod, spod znaku narodowego sztandaru. Takimi. Znaczy sami pójdą, bo mają pryszcze i pójdą je wyciskać. No, bardzo no. no, dobrze. Niech pójdą, zostaną ci, którzy powinni kibicować. Ten kibic. Oni wiesz, nie, nieładnie się wygląda w czwartej lidze. No. No. Lepiej, lepiej świecić w ekstraklasie gołą dupą i kretynizmem niż, już je nosić. Dobrze. No Czy mamy jeszcze jakieś tematy, które chcielibyśmy poruszyć? Sportowe? W tym, w tym pięknym Sportowe? kraście. Sportowe? Przed długim weekendem deszczowym. I Dniem Dziecka? I Dniem Dziecka, dnie, Dzień Dziecka, tak, przed Dniem Dziecka. A po Dniu Matki? Po Dniu Matki, a przed Dniem Dziecka. No. A Tref wiem, Sopot to ma CBA na głowie. Co ma? No. CBA na głowie. A, no tak. A Atom? Tak. Znaczy, że tam, że ten, że ich sponsorowali, tak, nielegalnie. No, a CBA chodzi. ich sponsorowało nielegalnie? No, nie, nie, właśnie nie. Znaczy, to by mnie trochę zaskoczyło, jakby CBA sponsorował jakiś klub, chyba że jest to Legia. No, ja to myślę, Legia. że w świecie idealnym teraz trenerem Legii zostałby Mourinho I moglibyśmy taki osobny podcast otworzyć. A, a skrzydłowym Ronaldo. Tak. Ja tam gratuluję Legii Warszawa Mistrzostwa Polski. Byli najlepsi w kolejnym wyścigu ślimaków i to pijanych. W dodatku, jak się okazało, Poradowiczy i Luboj. Te ślimaki że nie zawróciły przed przedmiotów. W porównaniu do mistrza z zeszłego sezonu. No jest taki sam, nie wychodząc na boisko w dwóch ostatnich kolejkach i tak wygraliby. mistrzostwo. No nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, koronę przejmuje po szlachetnej rywalizacji od Śląska wrocław Legia Warszawa i <śmiency <śmiency opadły. No, w Pucharze Polski okazało się, że prawie po szlachetnej. No. Jakby Śląsk nie dał ciała u siebie, to miałby Puchar Polski. Bo... Ale i tak ma puchary, więc... To jest za 900 A co jest. ciekawe, jeżeli jesteśmy przy temacie dotacji, to pieniądze, które na przykład Legia Warszawa płaci zawodnikowi Liuboi, na przykład z miejskiego budżetu również, bo liczy on się, wystarczyłyby na pokrycie całych długów Polonii Warszawa, jeżeli chodzi o licencję. No no, to, to jest jedno. To tyle. Ciekawe jeszcze to. 700 się tysięcy ze, euro za sezon. No dobrze, ale. No, no nic, no nie. No, no, no, przecież ja zaraz nie będę Liuboji z kieszeni wyciągał pieniędzy, na które on na wódkę wydaje. No to co, co mnie to? No. A, a czyż, gorzej, że wydaje moje pieniądze na nie moją wódkę? No. <śleszy> A teraz na, na, nadejszła ta, w jego pomna chwila, że redaktor tutaj opowiada anegdotkę redaktor, kompletnie nieprzygotowaną. to dzisiaj nic nie jadł już redaktor, redaktor właśnie widzę oczy podkrążone, ledwo, ledwo się trzyma Od, na padłem trochę w pewnym tak, momencie. Tak. On też ząbkuje, e... może. Tak. <śmiech> nie, bo jakoś tak. Bo mnie Kacperek ząbkował też było oczy podkrążone. Ja książkę czytałem w nocy. Uh -huh zupełnie bez sensu, Do to redaktor opowie o książce Coś. ja też czytałem, tą ale nie tą, tą samą? samą chyba nie, a Sara reklamuje może jeszcze taka dobra ja ta Stefana Szczepułka Meczek, który To on są... czytał branżową przynajmniej. Mecze, które... no, ja Stąd nie. informacja o tym, że nie było fotografa w 72 na meczu Szkocja-Anglia. No. To od Stefana wyciągnę. Ale też je, pamiętam tego redaktora, tak, który zadawał pytania Smudzie na y, po meczowych konferencjach prasowych. Ale klasowych. powiem Ci, że książka jest świetna. Na przykład są I to takie, było przerażające. So, nie. Stefan Szczepek to jest bardzo fajny starszy pan, który ma ogromną wiedzę. I nie przykład... mówię, że nie, ale jak ja słyszałem te pytania, zresztą sami się łapaliśmy za głowę. Jedno, jedno, razem, jedno zdanie tam dzieliśmy. napisał na przykład o tym, że ponieważ większość klubów angielskich, które tam zakładały ligę, to były kluby przykościelne. W związku z tym mecze w Anglii aż do roku 1970, bodajże 6, były rozgrywane tylko i wyłącznie w soboty o godzinie 15. W niedzielę się chodziło do kościoła, bo nie wiem, Southampton, Fulham i tak dalej, i tak dalej, to były kluby kościelne. No Jak Polonia Białogon, PKS, to, parafialny w związku, z czym, w związku z czym, ponieważ to wszyscy grali w sobotę o 15, no to w związku z tym w sobotę o 15 zawsze zaczyna opadać deszcz. <laughs> no. właśnie I tam trochę, ogóle... takich, trochę takich ciekawych historii Stefan Szczepłek przytacza. A jak mnie taki... właśnie Polonia Białogon? No, no właśnie nie mówiliśmy, że, cały, nie słuchasz cały czas powtarzam, Aha. że Polonia Białogon zajmuje drugie drugi miejsce w swojej nie, klasie to Ja tu przysypiam z głodu. I, i, I ma szansę wielką grać Przysypiam w barażach o taki mały teropczyk. Przysypiam z głodu. Nie. Opuchlizna wyszła na całe ciało. Sępy już stoją nad tym. Nad, nad, nad redaktorem Magdziarzem, a on przysypia z głodu w upale. No tak jak to powiedziałeś, zastanowiłem się, że to, nie wiem, czy wydaje mi się, że z tych lig, co kojarzę, to chyba Polska Liga jest jedyną, w której wszystkie mecze są rozgrywane o innej porze. No, żeby wszystkie co obejrzeć. No, to Chociaż to, teraz jest, to, jest, to u... jest ukłon w stronę kibiców. No, ale to polska liga musi być strasznie mocna, skoro się opłaca wszystkie mecze transmitować. Albo, ligach, albo, to albo tak, muszą że... być strasznie tanie. Ja albo a priori ja... przyjęli, że i takich na stadion nie przyjdzie, więc trzeba to pokazać w telewizji. Ja, ja jestem cały czas pełen podziwu tego, wokół, jaki szum jest wokół polskiej ekstraklasy. No. no ja też, szczególnie po tym, jak zobaczyłem, jak Piotrek no, no, Świerczewski no, poziom Turbo Kozaka w kanał. Poziom, poziom jest tak żenujący tej ligi, że, że... No ale co no ci biedni cię, no. kibice mają zrobić? No, z kimś muszą się identyfikować. Tak, znaczy wiecie, ja czasami jak patrzę na tych ludzi, co są na meczu, to i tak w przeważającej, w przeważającej liczbie oni nie są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje na boisku. Więc ale nawet to wszystko tych jedno. Zajęć, które Są, są dwie ligi. Liga piłkarska i liga kibicowska. oni potrzebują tych piłkarzy jako swego rodzaju Alibii. alibi. No. No do tego, żeby dać komuś w mordę albo zrobić oprawę. Ja po ostatnio widziałem fragment meczu pierwszej ligi. No to, to po prostu to. Ja, ja, ja ostatnio w... widziałem. To jest straszne. Wczoraj, no. też, wczoraj, też no, też to, widziałem, to urąga też po, po prostu zdolności. Wczoraj, wczoraj wczoraj, wczoraj wczoraj, ja chodzić. A <laughs> ja najbardziej lubię chodzić na a klasowe i b klasowe zespoły. I to mnie najbardziej kręci. Znaczy ja muszę zacząć chodzić w Warszawie. Tutaj znaleźć sobie jakiś klub, którym będę kibicował. Ty jeszcze sobie spokojnie dobradę grać tam. No nie, <laughs> może nie, ale, no nie. <laughs> ale prawie. Jakbym jak ale... trochę poćwiczył. No, trzeba by pobiegać. No właśnie. Druga sprawa, druga sprawa i zapomnijmy. Gogle, kupić. Nie, bo ja, o, Gogle kupić. Ja, ja, ja nie, Ja rozumiem A klasę B -klasę. Bo grałem z redaktorem Brozińskim ostatnio w piłkę i dostałem w okulary. Bardzo Zależy? się przestraszyłem, tak? Nawet mam ranę na oku. Znaczy już hmm. zeszła. Nie, no bo w B klasie przynajmniej jest. Na to, jedynym. To, oku. wiem, większość tych piłkarzy nie zarabia kokosów. na no, no, granie grani w piłkę. No cóż to? W A klasie czy w B klasie. W pierwszej widzę niestety wręcz przeciwnie. Ostatnio widziałem post, słuchajcie, w jakiejś tam. No nie wiem, w internecie Można na jakiej widzieć. stronie. A, post, że, tak, tak, tak. Wział bramkę że, że że bramkę. Że koniecznie trzeba zobaczyć bramkę po 16 podaniach. I był to Zawisza Bydgoszcz grała, nie pamiętam Była. z kim. Był, Zawisza Bydgoszcz, był, był Zawisza. To Była. chyba grał raczej. Była Zawisza. Była Zawisza. Była Zawisza. Była Zawisza. <laughs> nie pamiętam z kim grała i rzeczywiście rozegrali grał. 16 grał. podań. 16 podań <laughs> rozegrali i strzelili bramkę. Tylko jak ja zobaczyłem, co to na podań, co tak? robili Wiem, przeciwnicy, to powiem ci, jest, że... powiem ci, nie rozumiem, o co e, chodzi to, z tym miejscem i artykułem. W meczu Wisły Kraków nie. z Legią Warszawa w 1991 roku też wymienili koło 15 podań, a Wiślaków przewróciło się wtedy chyba 11. <głos> <głos> nieostrząsające, że w ogóle coś takiego istnieje jak news, że drużyna z tego rozrobiła 16 podań znaczy wiesz, no czy wiesz, to ilość informacji jaką produkujemy obecnie w ciągu y, doby jest taka jak ludzkość wyprodukowała przez ostatnie 2000 lat, także no, dowiedzieć się możesz wszystkiego Ostatnio jakiś mecz Krakowi oglądałem, też to było dosyć poruszające. ale zaraz zobaczysz mecz z Liechtensteinem, w którym Jerzy Dudek będzie bronił no, no prawda no właśnie, bo tu się zbliża jeszcze mecz z, z Mołdawią całkiem no, okay. milowymi krokami. A, a z Liechtensteinem nieważny, wie, że Dudek przejdzie do historii futbolu jako wybitny reprezentant. My, swoją drogą był swoją swoją wybitny reprezentant. się Ja już ale... mam takie wrażenie, że z eliminacjami jako takimi, to my się pożegnaliśmy psychicznie, więc tak... no, no, chyba, że Zieliński nie, no, nas zbawi. No, no. Przesady, znaczy... Ja wiem, to nie jest jeszcze tak, że już nie, nie ma no, szans w wygrać z ogóle. Nie, no trzeba wygrać z Mołdawią, potem koniec. trzeba wygrać z Czarnogórą. Teraz trzeba wygrać wszystkie trzeba mecze. Tak, wygrać tak naprawdę no, prawie wszystkie, tak. No, wszystkim trzeba się no, zrewanżować to... Ukrainie na dlatego, wyjeździe. I dlatego się pożegnaliśmy. Potem z... Anglii. Z... Potem Anglii na wyjeździe tak. się trzeba zrewanżować. P w 40 -no no, no, rocznicę. roku to my zremisowaliśmy. No dobrze, no, no, to trzeba to wygrać. Zrewanżemy no, się, się remisem choćby na wyjeździe w Anglii. tak. Nawet niech to masz w bramce. Nadal będę się upierał, niestety, że potencjał mamy dużo na wygranie tej grupy w tej chwili. nie że, że mamy tylko Dobra, ale to, nie tak. wracajmy Nie, no mamy do powoływacza. Powoływacz świetnego. Po... Ustawiacza <laughs> nam brakuje. No. Powoływacz powoływacza, jest nie mamy ustawiacza. Nie, brakuje najbardziej chyba takiego, co i my ten motywator motywator, ale... W sensie kopniejszy, cztery tak. litery. Po prostu. Tak, tak. No bo właśnie, to ciekawe, bo samymi, samą, samą motywacją na przykład w Anglii to jest wielu trenerów, którzy masę powygrywali. Tylko motywując piłkarzy. No, w Polsce też są. Na przykład, bo, nie wiem, czy to, 30... w takim razie. Oni przez 30 lat grali 4-4-2. No może co taki ustawiać? tandem Kick na motywację. <laughs> świetnie motywuje, jak nikt. Ma zawodników, którzy grali jeszcze A tydzień o tym wcześniej w czwartej wieży. temu. O. Redaktor Magniasz by go zrobił trenerem albo z miesiąc temu. Bo... Nie, ale ja najbardziej by zrobił klopa jednak, no, no, nieustająco. No ale no, co co to, to, to klapa jest kompletna, <laughs> finansowa. <laughs> Chociaż Związek zarabia teraz dużo pieniędzy. Ale co, że związku ja. na Klopa nie byłoby stać? Według... A znaczy, tak... propos związku, to Patrząc mnie się, mnie się decyzje piłki, podobają. W, w, dziesię w ostatnich dziesięciu latach Klop zrobił dla polskiej piłki więcej niż jakikolwiek inny trener. trener. <laughs> to prawda. No, żaden polski trener nie wprowadził trzech Polaków do finału Ligi Mistrzów. Mało Z, tego, zaden wszyscy, inny trener tego mało, nie robił. Mało tak. tego, wszyscy Polacy w sumie, którzy zagrali w finale Ligi Mistrzów, można ich policzyć właśnie raz, dwa, trzy, czyli Młynarczyk, czyli, czyli Boniek, yy, czyli Dudek. Dudek. To no chyba no, a tak. Tutaj trzech, klop, tylko, no. trzech Podwoił nagle. Podwoił nagle. 100% normy. Tak. Tylko że tam ci wygrali a ci nie. No, ale to już... Taka subtelna, klopowa różnica. Ale ci byli razem. No jeszcze był Kuszczak na ławce. Cały czas o nim przypomina. Nie <grym> wiem tak. no też nie wiem, ale przy, też przypomina mi się zawsze Kuszczak. No w tamtej edycji Ligi Porwał, Grał, grał był, już cztery mecze Był, zna. był znakomity w piarze. Pamiętam, że złapał puchary i był w ogóle pierwszy z przodu. Znaczy znaczy on tak, tak, tak że... przed kamerami był cały tak, czas, ale. głównie on. No a teraz dostał powołanie do kadry. Przecież no, dostał, też. Tak. Tak jak te, teraz mi się trochę przypomniało, jak, jak patrzyłem na Bayern, to ty, Tymoszczuk podobną rolę odgrywał. Od Pucharu się pierwszy bo on też odchodzi i wie o tym, że odchodzi. No, może, może Kuszczak też wiedział, że jego sekundy są policzone przez Ser Alexa. No, Ty Moszczuk się cieszył tak jakby sam, sam ten puchar zdobył. No, trochę go zdobył no, w tam, no, ja wiem, fazie grupowej, trochę, tak, no, trochę jak tak właśnie, no. trochę pograł w fazie grupowej. Ty jest meczach... częścią drużyny. Nie można tak. Że on też nie może. Zgadzam się, można. Zgadza, nie, nie można. Nie można. Nie, no jeszcze. No, odwołuję. No. Chyba, że ktoś jest taką częścią drużyny jak Sławek Wojciechowski w Bayernie u no, Otmara Hitzfelda. No A Ty i gra w lidze. To nie jest zawodnik, który rzeczywiście notorycznie się na owce. Znaczy w sensie takim, że on nic nie gra. i Tam zdarzyło mu się zagrać dwa mecze. No, w to w temu. czego widać się zdarzało? No. tak no. nie, no więcej grał. Coś miałem powiedzieć i zbiliście mnie z tego. Widzę, że skończyłeś. Tałek. A co to skończyłeś? finał Ligi Europy jeszcze będzie. We Warszawie. A, no. Cóż, A, że... będzie. Mówiliśmy o wielkim sukcesie to... organizacyjnym. Ja uważam, że sukcesem organizacyjnym jest to na przykład, że, że, finał pucharu, że finał Pucharu Polski będzie rozgrywany na Stadionie Narodowym, że będzie jakaś rozsądna w miarę drabinka, która podniesie prestiż tego Pucharu i że na przykład jeszcze wszystkie mecze reprezentacji Polski do zakończenia kolejnych eliminacji o punkty będą rozgrywane na Stadionie Narodowym, co powoduje, że Stadion ja to... Narodowy może jest pewna szansa, że się będzie jakoś wypełniał i jakoś będzie budował swoją historię. Ja tylko, ja tylko mam takie... Ja jestem przeczucie, że co najmniej kilka osób w Polsce nie jest bardzo szczęśliwa z tego powodu, czyli zarząd, którym wybudowano stadion w Gdańsku, w Poznaniu. No, czy pewnie nie, ale generalnie... Gdzie jak, widać, gdzie jak widać, są ogromne problemy, bo Śląska nie stać na to, żeby grać na stadionie we Wrocławiu. A ty się dziwisz, jak u nich na ligę przychodzi tyle ludzi, co na ale Polonię Lecha Warszawa? Ale Lecha też na to nie stać. I też się dzieje afera. Ale i też się Le dzieje on... Lechowi to się stadion rozpadł przede wszystkim i nie można go dopuścić do tego. Ale to nawet nie o to chodzi. chodzi Widzieliśmy, jak go budowali, Lech, że Lech, stadiony. Lech, jest... Lech, Lech stwierdził, znaczy zarząd Lecha stwierdził, że nie, nie jest można w stanie płacić meczu tyle... no Tak, no, ale nie jest w stanie płacić tyle, mecz... tyle pieniędzy za wynajem tego stadionu i żąda trzykrotnej obniżki, na co się nie chce zgodzić miasto. No i teraz trwają oczywiście negocjacje i tam się robi duża kryja. nie mówiąc już o w Gdańsku, no zostaliśmy z trzema stadionami po euro które przynoszą gigantyczne zyski i co najgorsze, nie przynoszą gigantyczne zyski krajowi jako w Polsce, tylko przynosi gigantyczne zy, straty, nie zyski. Masz, to jest dużo. to jest wielki problem? Mamy <grym> 300 DD, które przynoszą gigantyczne zyski i nie wiemy, <grym> co z tym zrobić. Jak sobie z tym znaczy poradzić? Ja wiem, ja, podam ja numer kontaktowy. Nie, oczywiście, przejęzyczenie. Jest to ogromny problem. pomyłka. Jest to ogromny problem, o którym mówiliśmy w zeszłym roku podczas Mistrzostw, że wrócimy do tego po roku. Mówiliśmy o tym ostatnim początku. Ale wiemy, dlaczego redaktor nikt nie doszedł do wielkich pieniędzy. stratą mu się, mylał. Ma debet na końcu i chodzi tak. Jego ja mam dużo Tyle tam tysięcy. Jest, tam jest 48 tysięcy. No. Ja minusa nie zauważyłem. Jaki no. ładny znaczek z no. przodu, który podkreśla, że to są takie nie I na czerwono się na, świeci Ale tak ładnie. się, że minus i minus daje plus. No, a, plus. To, jak masz minus 48 i pod spodem minus 23, to jest szansa, że masz... Minus i to jak dwa raz od kogoś pożyczę pieniądze, to już są moje. Tak. To jest taki film, Nie ja, ma Róży bez ognia. Ja myślę, że ten Kto pan, co razem, kupił ostatnio to, akcję od będzie. to razem, to razem tak będzie. Poda nie to mówi Stanisław w tym. No i to stuwa, to razem będzie 400. W no. no. takim kapitale Marksa Jerzy Fedorowicz trzyma pieniądze, które, które nie wiedzieć czemu oddaje tymowi. No. No to, to Właśnie to tak, jest. Mieć, tak, tak to wygląda. Miec, miec tuwa, stadion narodowy ma szansę się utrzymać. Tak. Stadion narodowy ma szansę się utrzymać, reszta stadionów nie bardzo. No ja wolno, ja, Barcelona bym był przyjedzie, za tym, stadion zarobi. Ja bym był jednak za tym, że, <ślaski> stadion, że tak jak.. Co się cieszycie? czy 40 się, się nie sprzeda? Nawet w Anglii chyba na Wembley oczywiście są gra na najważniejsze mecze, ale, ale czasami... Ale Wembley, Wembley też nie przynosi dochodu. No ale zdarza się, że reprezentacja Anglii gra to w Manchesterze, że czasem mecza to gdzieś tam w Liverpoolu. To raz, a dwa... W że w że, że ani, ani, ani Manchester, ani Liverpool jako miasta nie mają problemów ze stadionem, który nagle został zesłany i muszą go utrzymywać. A czy bo z każdy z, z tych miast miasta. ma przynajmniej dwa kluby? Ale każdy klub ma swój stadion. Znaczy, ja myślę, że. <laughs> tak, właśnie dokończyłeś moją myśl. Ja Warto myślę, dobrze. że włodarze naszych miast powinni już teraz nie. Myśleć o zburzeniu. Myśleć o rozbiórce, przebudowie, zmniejszeniu. To jak to zrobiono w Turynie. Po, po co te, te stadiony takie? To jest kompletnie bez sensu. W, tury, tak w Turynie tak. karnety dla członków klubu były kiedyś za darmo. A to jest tak. Nie zmniejszono stadion. No bo wszyscy chodzą na Torino. Tak. Na tak, ten sam stadion. Najmniejszy problem no. będzie w Poznaniu, bo ten stadion to generalnie tam... No nie się szan... Sam, sam, zapad, sam, sam się tam, się zaraz. Tak, tak. Potrzebny jest tylko taki, taki samochód z taką kulą, albo dwa, albo trzy i tam, tam nie ma co ja przerabiać. Mam, ja mam wrażenie, że tam jest parę takich czujnych punktów, że wystarczy tak. delikatnie młoteczkiem tak, puknąć. Tak, tak, tak, tak. Jak domek skali. Ale wtedy się, trzeba złożyć się szybkim jak Marko Vermars, <laughs> i musiałbyś to zrobić ty. A tam dookoła Czyli jest podwokły teren, także trzeba uważać. Gorzej w Gdańsku, bo on ładny jest cholera ten stadion. No We Wrocławiu też, też jest ładny. No. Przejeżdżałem koło niego Dobra, ale się trzy, trzy duże stadiony na taki wielki kraj, bo jeden no no ja zapadnie, ja ale pozo. trzy zostaną. Nie, nie, no to o, znaczy nie, jeszcze budują przecież ten... Nie, nie. No. Spokojnie, no ja Przesz, myślę... Stadionów w Polsce ładnych to jest teraz w każdym mieście. Ja myślę, że stadion to nie jest inwestycja mimo wszystko na rok czy dwa, tylko na lat. 50 powiedzmy, więc... albo 50 lat strat. Nie przesadzajmy. Generalnie założenie podejrzewam jest takie wszystkich, że... Czy były Narodowe w Chorzowie też budują. Nie wiem, co w ogóle bzdura, Cały czas. Po prostu tego tam widziałem ostatnio, Ale oni go tak budują, że niego nigdy nie skończył Ale jak widziałem zdjęcia z tego, co już tam jest zrobione, no to nie wiem, po co oni go robią. Tak naprawdę nie rozumiem, co tam się będzie na tym Stadion Narodowy, na którym nie będzie grała reprezentacja, bo już wiadomo, że do 2016 roku reprezentacja wszystkie mecze wszędzie ludzie na przykład dostają dotacje, albo wydaje się pieniądze, na przykład Może to po to, ja po to tak żeby tak miało, te pieniądze tak. stworzyły kiedyś inne pieniądze. Ja a u znaczy, nas tak. stworzy... znaczy, wydaje ja wiem, się pieniądze chodzi. po to, żeby przynosiły straty. To jest tak, jak było w średniowieczu w, w... Starożytnej znaczy, w starożytnej, znaczy w średniowiecznej Japonii było tak, że jak tam był taki moment, że... Oni mieli średniowiecze? Że było dużo tych... Roń... Duż... Japończycy. No, jak dużo... najbardziej. Dużo tych chroninów, tam nie, to, było. To nie było wyspy. Bez... Ona się nie... wyłoniła z antropotem. Nie, bo w, wiek w wiek się wylądowała. Się bo... Richard wieki W Wieki średnie jako takie obejmują że raczej nowe... Redaktor nie mętrkuje, bo muszę skończyć niechali. historię. Średniowiecze Szaoli? w Japonii. Uświadomiło się, że... Słuchajcie, w każdym razie, tam było tak, że był taki Ronin na przykład, który był, jak wiadomo, sam, Reno. samurajem bez zatrudnienia, to on na przykład mieli taki zwyczaj, na umowę że tak, że tak Śmieciowo na umowę że, że, że przychodził, przychodził na przykład do takiego zamku, i tam był w tym zamku jakiś pan, i on na przykład siadał na środku dziedzińca i mówił, że bardzo przeprasza, ale przyszedł tutaj, tu jest odpowiednie okolica i zamek, i tak jak powinno być, bo on musi popełnić harakiri dlatego że jest Roninem bez przydziału i tutaj prosi, czy może to zrobić tam na rynku. I generalnie była taka forma... Zabrudzić tak, to była taka forma szantażu. Chodziło o to, żeby ten pan się tutaj ulitował i uznając honorowość tego samuraja, stwierdził, jesteś honorowym Zatrudnił samurajem, go. w związku z tym cię zatrudnię, tak? I to była taka metoda szantażu, która czasami się nie sprawdzała, pan mówił, o świetnie, to no my Warszawie się popatrzymy, bo <grym> tak, tak. W Warszawie w, wy, w wypadku klubu Legia Warszawa, ja myślę, że oni, tak, zbiorowe, tak. oni mówią, popełnimy zbiorowe charaktery jako klub i miasto wtedy mówi, o, to macie tutaj 500 milionów. Ja myślę, że z tym stadionem w Chorzowie jest <grym> właśnie w taki sposób, że oni powiedzą tak, patrzcie, zbudowaliśmy Stadion Narodowy, co nam teraz zrobicie? Musicie grać, bo na Stadion Narodowy jest, tak? No, ale nie wiem, no, nie, nie, nie wiem ja... czy wiesz, ale będzie żółto-niebieski, więc może Ukraina będzie na nim grała. Reprezentacja rugby albo kobiet ale ja tak w ramach, to może w ramach anegdotki, bo taką, to stworzę taką wizję. Może odciążą mi się, no, trochę polonie, się o. wyłoniła wizja. Teraz w ramach anegdotki, Teraz, anegdotki trochę będzie. Bo, bo nic tak, nie jadłeś. Więc tak. Trochę tak, tak, mogę, trochę, maja, Boże. mogę trochę majaczyć. E, e, że, bo, że, że, ci ludzie, na przykład, którzy zarządzają stadionami we Wrocławiu, właśnie w Gdańsku. Oni myślą tak przyszłościowo na 50 lat i oni sobie zakładają, że za parę lat polska piłka no mów osiągnie, osiągnie no mówisz, to będzie wizja w ramach e Piłka polska osiągnie poważny poziom, Lech Jakdański i śląsk Wrocław będą europejskimi klubami, będą przyciągały po 50 tysięcy ludzi i oni spokojnie czekają. A wiesz, ile czas. lat ma klub Lech Jakdański i klub śląsk Wrocław W sumie. No. <laughs> to Chciałbym policzyć nie, szybko. Co 200 no 100 z małym kawałkiem, bo to są kluby powojenne. Lechia Gdański jest przeniesiona z Lwowa, a śląsk grocław to ślub. To, ślub. ślub. To, klub, to, klub, to klub wojskowy. To są kluby, które powstały tak jak kogoś z Szczecin, która też trochę taka jakby przeniesiona, a zawsze z Kresów. No, ale co to, to, to ma do tego? No że jeżeli patrzysz w perspektywie 50 lat, to wszystko na się może klubu, zdarzyć, który ma raptem 50 lat, to tak. Poza tym moja no, babka wróżyła. No, może za 50 pojawią się lat, nowe dyscypliny sportowe. Może przykład na, W Śląsku, przepraszam, Śląsk, Śląsk Wrocław Polska. to jest klub, który I będzie był wielokrotny... na niego 50 Wrocław Nie, był wielokrotnie mistrzem polski w boksie, w piłce ręcznej. I e, zanim pojawiła się dominacja e, wizy. Ja rozumiem, ale jak to się odnosi do anegdotki redaktora i, i, Makdzia? I koszykówki. <laughs> I to, tylko, że nie wiem, czy zauważyliście, ale ten Śląsk Wrocław od e, lat 80. się kurczy. E, on się kurczy, to, tak, i nieproporcjonalnie ale... w drugą stronę rośnie nie. Ale jeżeli po, chodzi, po, jeżeli po, chodzi po, o koszykówkę, to lata 90. No 90, no, 90 i wtedy tak. był ten wzrost. No, tak, no, ale to był będzie śpiew, rozumiem. Zieliński Moja wizja zakłada to, że. Że się przestanie kurczyć, zacznie rosnąć. te wszystkie lata, większość lat istnienia tych klubów przypadała na okres ciemny PRL-u. Czyli średniowiecze. Średniowiecze. Teraz no I teraz system, system, system, system teraz się... Teraz będzie odrodzenie. <śmiech> jakby jakby, jakby ten, ten system w sporcie jakoś tak powoli wychodzi bardzo z tych czasów średniowiecza. Ale bardzo w perspektywie powoli. 50 lat może Bo się wyjdzie. opłaca, im się tam być. No i może właśnie tak. dopiero teraz jak mamy te stadiony, to to wszystko. A propos to pięknie, się, że w Mielcu będzie piękny stadion nie na A tak czy jest czy na stadionie na narodowym w Chorzowie zostaje bieżnia? Czy ktoś wie? Chyba nie, chyba to. Czy ja widziałem różne no, projekty, ale coś, tak. Znaczy, bo ja widziałem już zdjęcia z budowy. Można sobie zajrzeć. Na przykład. Jest na... strona internetowa i są aktualne zdjęcia z budowy. Tam można to sprawdzić. Na przykład całkiem dużo zawód lekkoatletyczny da się na stadionie organizować, jak się ma bieżnie. Tak. Dlatego w, A... w Bydgoszczy są organizowane. Tak, nie ma, nie ma tego żaden z dużych stadionów. Tak. Ani ale w Bydgoszczy ani też ani dawny PZPN organizował finał Pucharu Polski, jak pamiętamy. Pamiętamy. No bieżnie ułatwiała Dla... bardzo kibicom obu drużyn bieganie z, z ciężkimi przedmiotami w swoim kierunku. To a propos pięknych stadionów polskich, ostatnio zrzeczonym redaktorem Karolem Rozińskim żeśmy oglądali jeszcze jeden mecz, to się mecz był, mecz Wisły z Legią. Był taki mecz, mecz. Nie, mecz, nie, przepraszam, taki na pewno też był, mecz yy, Widzewa z Legią. Do jednego I ja pamiętam było. przed tego meczu, powiedziałem, że kiedyś byliśmy na tym stadionie i wtedy na trybunach tam rosły drzewa i, rosły, i rosła nie, trawa. Nie, no, drzewa nie rosły, ale trawa. Rosła. To trawa. Były to pole. Tak i, i takie, takie małe, już tam tak, pomiędzy Pomorli, Karol stwierdził, tak. że jest to niemożliwe i potem po 10 minutach oglądania mecz mówi, o rany jest trawa na trybunach. Bo tam się nic nie zmieniło. No ale jest, znaczy, jest w Łodzi stadion. duża akcja pod tytułem Stadion dla Widzewa tylko na Widzewie. No i jest y, niedopuszczalny lobbying, jak wiadomo. Dlatego, że jednym kanałem puszcza się UKS w ogóle w niepamięć. Klub, który nie wiem, czy, czy ktoś w ogóle pamięta, że UKS Łódź to był klub, który zakładał ekstraklasę w Polsce. Ekstraklasę, Pierwszą ligę polską w ogóle. Generalnie to była Wisła, Krakowia, Polonia, UKS i Czarni Lwów. Takie kluby zakładały w Polsce. Tak, to jest Liga... argument na co? Na to, że miasto, jeden klub glanuje, a, drugi ja klub, gończyć, a, ja drugiemu, a drugiemu klubowi będzie budowało stadion tylko na Lidzele. Ile Liga. jest klubów na przykład w Anglii, które zakładały Ligę Angielską, które w tej chwili są w sytuacji UKS-u albo Polonii? Ale wszystkie są nadal dotowane przez miasta, w których się znajdują, jeżeli jest taka potrzeba. No tego to nie wiemy. Na przykład Noccounty to jest klub, który zakładał ligę angielską. No, no ale e, County, South, South Ja County, nie wiem, to czy Nod's się County. wycofali, czy, czy Szejkowie się wycofali już z County, no, czy nie. Ale to. Szejkowie. Szejkowie. Szejkowie. Szejkowie. Natomiast nie są, nie są to kluby, które tak jak UKS przestały istnieć, tak? bo UKS-u w tej chwili nie ma w ogóle. To Sytuacja Polonii, no, która jest... będzie w czwartej lidze. Nic nie poradzisz na zarządzanie klubem. No to Jak ktoś postanowi upaść, znaczy, to nikt mu nie, nie pomoże. Ja jestem, no. ja jestem tylko przeciwny jednej rzeczy. Temu, nie temu, żeby, sensu kluby, żeby to na siłę. kluby w jednym mieście... Znaczy co, mieście... uważasz, że Łódź powinna ułożyć pieniądze na utrzymanie ŁKS-u, mimo jeżeli, takiego jeżeli, zarządzania i mimo tego... Łódź, jeżeli Łódź obiecuje w jednym sezonie y, jednemu klubowi stadion, a drugi klub... a, a, do, drugie, a do zamknięcia drugiego klubu y, przykłada rękę, to coś jest nie halo. No nie, może... Ja nie, do, jestem, może... nie jestem kibicem ŁKS-u, jeżeli komuś w Łodzi kibicowałbym, to raczej widzę Ja sobie ja mogę, to... mogę wyobrazić władzę... A ja nie, bo tam jest pani Halinka. Ja sobie <laughs> mogę wyobrazić władzę Łodzi, która poburzli po burzliwej debacie dochodzą do wniosku, że łodzi nie stać na dwa kluby i wolą mieć jeden, na które no ale... będą płacić, niż mieć dwa tak, które, będą płacić. które, będą, które będą, no, będą płacić, ale po połowie i tak nic z tego nie będzie. Znaczy, wiesz, to nie ma Więc... co porównywać sytuacji błękitnych Kielce do sytuacji euks Nie, no wiadomo. skala podobna. Nie wiadomo. To no, zupełnie historia, jest zupełnie inna historia, zupełnie inna ilość na UKS nadal przychodziło y, nawet w, klasie, w, w pierwszej lidze więcej ludzi niż na no, lidze, Ale, no, ale chodzi o to, że mamy bankrut. Mamy bankruta i teraz jest, jest, jest kwestia, kwestia tego, że co? Miasto uważa, nie. że powinno wyłożyć pieniądze Wróć. na tego bankruta, żeby nie. tego bankruta utrzymać Dlaczego? I dlaczego, dlaczego, i dlaczego miasto doprowadziło do takiej sytuacji, w której, w której dotowało jeden klub, a drugiego nie i, i doprowadzało do tego, że miasto, że, że jeden klub dał, da, pozwolono na bankructwo no, jednego klubu, pewnie... a na swojego drugiego nie. Prezes jednego tak? klubu Bo umiał... nie jest lepiej klubem. Iszałka. Prezes jednego klubu miał bardziej po drodze z władzami, a drugi mniej. No, jeden no był właśnie. może z rządu, no. drugi z opozycji, no, ale znaczy, to coś to właśnie, no. właśnie ja co ja to, to, ulega dwa. To jest, wojskowy, bo... to, tak. jest, to, jest to, to, o czym mówiłem przed chwilą, że nie rozumiem, na czym polega halo wokół Ekstraklasy, ponieważ Ekstraklasa Polska wygląda tak, że nikt, że poza nieliczną grupą sponsorów, która sobie sponsoruje yy, Legię Warszawa, czy, czy Wisłę Kraków i tak dalej, generalnie jest masa klubów w Ekstraklasie, który Nikt nie chce sponsorować i wymaga się od, od tego, żeby utrzymywały to miasto. Uważam, że nie powinno tego miasta utrzymywać. Ja uważam, że to jest błąd. Tak samo uważam, że w Kielcach jest błędem utrzymywanie korony Kielce. Taka jest prawda. No to jest wydawanie pieniędzy tylko i wyłącznie. To jest kiełbasa wyborcza. E, niby tak. No wiesz, znaczy no, posiadanie klubów w pierwszej lidze jest jakimś tam e, dobrym krokiem wizerunkowym dla miasta. tak? E, dużo ludzi słyszy ja o Kielcach. Sądzę, ja nie sądzę, żeby to przynosiło jakieś wymierne efekty. Znaczy... Prawda jest taka, ja, nie chodzi mi o ja klub Korona tak. jako, jako taką, tylko chodzi mi o to, że ja uważam, że miasto nie powinno utrzymywać klubu Korona Kielce na przykład. Nie powinno miasto wydawać na to pieniędzy. Znaczy, wiesz, znaczy, ja w ogóle uważam, że idealną sytuacją jest sytuacja taka, gdzie miasta w ogóle nie mieszają jeszcze, się jest, ja nie Jeszcze promocja miasta w sport, no to nie jest... Z... Pomysł, co pokazuje na no, przykład na przykład przykład na przykład Wiwe, yy, tak? Gdzie rozpoznawalność miasta Kielce jest yy, jest ogromna. Właśnie no dobrze, no, ale grubowi, tutaj tak? na przykład sponsoring właśnie, jeżeli chodzi o miasto, jest dużo mniejszy i na przykład cały czas jest problem z Mimo halą tego, legionów. Minutę, ma większy budżet niż niższy. Tak, jest problem i jest problem z halą legionów na przykład, Która no, jest za mała, Nadal jest za mała i co więcej że co byśmy... miasto nadal nie, nie ma ochoty dzierżawić ją. Yy, czego byśmy nie, nie wymyślili, to, to popularność bary, no. piłki ręcznej czy to w Polsce czy na świecie, czy w Europie nigdy nie będzie taka jak popularność piłki nożnej. Więc yy, wiadomo zawsze że Ja myślę, że sam Ale... wizerunek i że samo istnienie korony Kielce w tym sensie niewiele pomaga wizerunkowi miasta. Bardziej pomaga wizerunkowi Lubawskiego który dzięki temu Czy... ma kilka tysięcy głosów dodatkowo. I znaczy tyle. ja w ogóle uważam, że są miasta, które y, powinny postawić, jeżeli już chcą się promować przez sport, tak? Jeżeli przyjmujemy, że dotujemy jakieś kluby, to powinny postawić na swoje mocne strony. I y, jakoś, jakoś ten tort budżetowy podzielić. No to mówisz teraz zupełnie co innego niż przed chwilą. Nie, bo teraz abstrahuję od moich poprzednich założeń. Ja muszę kończyć. Po, to zawada nie, nie, odwrotnie nie. niż pan Tomaszewski ma swoje zdanie, ale niekoniecznie się z nim zgadza. Nie, bo jeżeli już się nie zgadzam ze swoim zdaniem, to na przykład zakładamy, że w Rzeszowie, tak, dlaczego mamy dotować Resowie czy Stal, jeżeli chodzi o piłkę nożną, skoro mamy ASEKO, które jest wizytówką miasta, autentyczną, Wizytówką z podwórkami. Redaktor nam się zbiera, bo już mówi spoza tak. mikrofonu. Ja myślę, że. My też się z wszystkim zgadzam, tak. poza tym, że. E, to że się co, nie mu... zgadza. Nie, to co mówią nawet sami zainteresowani siatkarze, piłkarze ręczni, lekka leci, całej i wszyscy inni, że nie przebiją popularnością piłki nożnej, po prostu. Niestety ja nie, nie przebiją, ale chodzi też jeszcze o to. Ale do, do mikrofonu, redaktorze. <głos> chodzi też że jeszcze o to, jeżeli mamy do czynienia z miastem, który jest miastem bogatym i który ma na to pieniądze i nie ma większych problemów innych, to jak najbardziej jest to słuszne. Kielce takim miastem nie są. Ale i tak Kielce mają jakiś budżet na promocję miasta w i jakoś to są... miasto muszą promować. A w Kielcach są dwa kluby. Jeden jest dobrze zarządzany to jest Viwe, jeden jest źle zarządzany, czyli Korona. No nie, no jeszcze jest trzeci klub, więcej... jeszcze jest, jest, jeszcze jest yy, siatkówka. To dobrze, klubka. kto dostaje najwięcej pieniędzy z miasta? Klub, który jest najlepiej zarządzany, dostaje najmniej pieniędzy. Nie no, większy klub bezpośrednio od miasta dostaje korona, więcej pieniędzy. No oczywiście, a jest klubem no tak, źle zarządzany, no ale, bez budżetu. Ale, ale, ale miasto jest Dlatego, właścicielem dlatego że miasto jest właścicielem korony. A Wiwe nie. No. Jeżeli za to chodzi o sponsoring w i sensie, w sensie sponsorów, bo wiesz, bo to jest... Znaczy, bo to jest tarcze, ja z tego co vive, wiem. Vive, wiesz, miasto sponsoruje Wiwę y, y, również przez Targi Kielce, bo Targi Kielce są spółką miejską. A, do miasta. Myślę, że Dobrze. problemy, A, pro, problemy o to, że wewnętrzne tego... finansowania zespołów Kielc. w Kielcach. z tego, co wiem, tak, znaczy tylko z tego co wiem, miasto chce się korony podbyć. Się kupić, tak? Oni tak. nie chcą być właścicielem korony, no tylko że nikt tego nie chce kupić. To jest no problem. bo kto ma to kupić. No i właśnie, Radom? nikt nie chce kupić. UKS, ale ja właśnie. O... By <laughs> ale ja właśnie o tym mówię, że nikt nie chce kupić Korony, nikt nie chce kupić euks u nikt nie chce kupić Polonii, Chociaż... nikt nie y... chce kupić jeszcze y... kilku innych. Polonię chce wykupić stowarzyszenie. Tylko, że niestety. To jest taka ekstraklasa. To jest właśnie taka ekstra klasa i taki poziom tej polskiej piłki, że połowa kobiet. Ta klubów nazwa to jest najbardziej na nikt, nikt nie chce. I czy jest sens w takim razie, że państwo ma dopłacać takich klubów? Ja uważam, że nie. nie no i dlatego bardzo dobrze zrobiono proces licencyjny i teraz wyjdzie naprawdę, gdzie są kluby. Ale o tym które, mówiliśmy w zeszłym tak, już które na to stać tak, i chcą grać i już. No. No. I okazuje się, że w niecieczy, tak. miasto stać. No, no i, i dobrze i bardzo dobrze i, bardzo no, dobrze. i, bardzo I nie granie I może za parę lat dojdzie ktoś do wniosku jednak w tym Gdańsku czy we Wrocławiu, że Ale już tak że, przecież było że ale że opłaca. Się nie ale, ale w Polsce że się opłaca, że warto w zainwestować. Tak i... było, że rządził Bełchatów, rządziło Zagłębie lubi Wronki. Amika Wronki. Pniewy. akurat przykład rządzących wronek, to jest to jest w ogóle chyba najgorszy jaki można było tutaj ale w sensie, musimy w sensie kończyć. Tak, podcast. tak, kończmy. Musimy tak. kończyć ten podcast, który będzie podcast. Widzimy się, znaczy słyszymy się po Final Four. Tak, więc Życzymy, życzymy naszym słuchaczom miłego, długiego weekendu. I, mamy nadzieję, I zwycięstwa. Że... Mamy nadzieję, że podcastu to się przyjechał. a naszym naszy, Naszym młodym słuchaczom. No, czyli życzymy. przed długim weekendem. Tak? Wszyscy jesteśmy dziećmi. Życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Wszystkie Dzieci, ja nawet jako... Ja jestem naszy, emerytowanym są... dzieckiem. Tak. <laughs> <laughs> Bardzo emerytowany Ale Karol też ma 69 lat. Emerytowanym <laughs> dzieckiem, które nigdy nie miało rodziców. To mi się przypomniało, jak kiedyś do Polski, to powiem malutką anegdotkę jeszcze tylko, jak Maleńką... kiedyś do Polski i przyjechał <laughs> na koncert Stefan Grappelli, taki skrzypek yy, francuski, jazzowy i przyjechał ze swoim bandem i grał w sali kongresowej zagrali koncert, no i jest wywiad z nim jest wywiad z nim, no i mówi no, oj, teraz mu przyjechał pan z fajnym zespołem mówi, no tak, tak, mówi fajnie ale to same młodziaki mówi, ciężko z nimi grać Przypomnę, że Stefan Grappelli miał wtedy lat 92, a najmłodszych w zespole 71. Ale wszyscy byli o 15-20 lat młodszym. więc to znał. To będzie dzieciaki. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Pa. Do. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz do tymczasem ty tymczasem Richard Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, Eleganccy mężczyźni białe koszule.